Witam bardzo serdecznie w 53. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Krzysztof Kender, a ze mną również jest Tomek Zawadzki. Cześć wszystkim. I Rafał Radomiewski. Cześć wszystkim. Słuchajcie, nagrywamy dzień po walentynkach, więc 15 luty, 15 luty jest to, w, jest to poniedziałek. Słuchajcie, w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku Tomek ogrywał Dying Like The Following, więc Wam więcej powie na temat tego dodatku, czy warto go zakupić, czy nie. Więc głównie się na tym skupimy. Ja byłem w kinie na Deadpoolu, więc trochę Wam o nim powiem, ale spokojnie, bez spoilerów bo nie o to w tym chodzi, a Rafał ogrywał czołgi, więc mamy trochę tego kontentu, więc będziemy jechać. Powiem, jeszcze zapowiem, że Rafał wpadł na genialny pomysł, nagrywamy 3 plus 1, więc trzytygodniowa przerwa, ale dostajecie odcinek jutro, czyli, czyli we wtorek i tydzień później, czyli to pewnie, pewnie będzie koło 23. nie przyszły wtorek. Pewnie przyszły wtorek, dokładnie, więc pe pewnie koło 23 lutego, więc e, to tyle w takich e, parafialnych, jedziemy z e, Hyde Parkiem, e, słuchajcie, 3 tygodnie, 3 tygodnie, więc chłopaki sporo ogrywali, więc zacznijmy od Rafała. Rafał, co ogrywałeś przez ostatnie 3 tygodnie? A kilka gier w sumie? Ale najwięcej w czołgi, zdecydowanie najwięcej w czołgi, bo jakoś tak znalazłem kompana do dobrego, bo wiecie, no w sumie można zawsze znaleźć jakąś ekipę, no ale, ale nie zawsze musi nam odpowiadać tempo gry, czy tam powiedzmy jakieś hałasy i tak dalej, a ja znalazłem kompana i jakoś sobie tak w te czołgi pykamy, pykamy i, i lewele kolejne wbijamy i, i stwierdzam, że jest to fajna gra i jest świetnie wykonana i pewnie tam później coś więcej wam o tym powiem jak to mhm. wygląda na plejaku no bo wiadomo, że to nowość już nie jest mimo wszystko I w co je, no tak w co je... yy, ale yy, powiem Ci Rafale, że bardzo się cieszę że nie, że nie powiedziałeś, że w Wiedźmina czy w Need for Speed czy w Metala naprawdę bardzo bardzo się cieszę no nie pierdziel tyle w Now Metala już nie gram od dawna no. a Wiedźmina jeszcze nie skończyłem, to fakt yy... A tak, a tak off-topy, czy na mgs zapowiedzieli jakieś DLC? Na razie nic nie wiadomo, ale coś tam podobno no to, to pewnie nie. zbierali do kogoś, do ekipy jakiejś. Mi się wydaje, że jakąś będą w kontynuację jakąś szli, nie wiem. Aha, aha. Myś myślałem, że po prostu będą dalej rozbudowywać piątkę i dalej coś tam pompować, nowe misje czy coś. No właśnie, to jest ale, dziwne, ale, że... ale mogę Ci powiedzieć, że na przykład mile jestem zaskoczony w Need for Speedzie, bo, bo chociaż nie grałem, to z ciekawości odpaliłem, żeby zobaczyć, jaki update wszedł, bo, bo kolejny się pojawił tam jakieś kilka odcinków temu, był też jakoś w grudniu chyba, mowa o aktualizacji czy na początku stycznia i wiesz, że znowu jest darmowy patch i w sumie sporo, wiesz, nie tylko poprawek, ale i zawartości jakiejś wprowadził tam, bo są jakieś części do kilku samochodów, jakieś kolejne tuningowe, no to zawsze, wiesz, rzecz pożądana w takiej grze, ale hmm. są dwie istotne zmiany jakby dla, dla, powiedzmy, fanu samego, może nie tyle dla rozgrywki, po pierwsze, jak pamiętacie, to gdzieś tam się bawiłem w tymi winylami, jakieś robiłem sobie autka, powiedzmy tam mając jakąś wizję, tam, czy, czy, czy też próbując naśladować jakąś jakiś obrazek, natomiast y, można się teraz wymieniać tymi, y, tymi gotowymi winelami w ramach powiedzmy tam jednego pojazdu, czyli jak sobie bierzesz Supre, to w tym momencie masz 50 do wyboru, wiesz, y, Toyotek z szybkich i wściekłych malowań, nie? I jednemu wyszło lepiej, drugiemu gorzej i ty sobie możesz wybrać tą, która ci się podoba. Tak to działa, wiadomo, że no, no jest tego odgroma tak, i wszystkich nigdy nie przejrzysz, ale no fajnie, że taka opcja w ogóle jest, że też można, wiesz, wypuścić swoją gdzieś tam w Polskę. Polskę, w świat mm -hmm. no tak, tak, i tak, tak dalej. Tak, tak, to, tak. to jest na pewno coś fajnego i fajnie, że zrobili tryb zdjęć taki, wiesz, z pełnego zdarzenia, że można tam powiedzmy się ustawić, wiesz, w miarę dowolnie tą kamerę. E, oczywiście, wiesz, dalej nie ma pauzy, dalej może w trakcie robienia zdjęć, wiesz, podjechać ci ktoś od tyłu i wiesz, e, zrobić jakiegoś tam, e, jak to się mówi, może na w samojebkach zawsze się bomby robi, nie? Z tyłu, jak się wyskakuje. Mhm. No, no, to właśnie zbombować takie zdjęcie, powiedzmy, ktoś tam po sieci. Ale fajnie, że jest i przyznam szczerze, że grafa robi wrażenie, jak to jest, wiesz, ustawiona kamera, dobrze, wiesz, w miarę statycznie, a tam, wiesz, krople deszczu dalej padają w kałuże, no kurczę, fajnie to wygląda, jest dobrze wyeksponowane, wiesz, nie jest nic podciągnięte, bo to jest dalej, wiesz, gra na żywo, bez żadnych tam, to nie tak jak w Gran Turismo 5 było, że wiesz, że trzy razy lepsza grafika, tylko po prostu mała sceneria, tylko yy, po prostu jest dobrze wyeksponowane. No i, i fajnie, cieszą takie poprawki, wiesz, że dalej coś tam powiedzmy się dzieje w tej grze. Nie wiem, czy to nie ma po prostu w związku z tym, że wiesz, chcą nie wiem, w 100% gotowy produkt, czy tam dopracowany, wypuścić na pecety, ale... Ale wydaje mi się, że... No wie, wie, wiesz, Forza dzwoniła i wiesz i pytała się, kiedy 2010 był, nie? Nie, no oczywiście, <grywa> że, <grywa> oczywiście że tak. No znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o te winele i te malowania, które wiesz mają naprawdę dużo możliwości, no wiesz, nie każdemu to będzie sprawiało frajdę, bo trochę tu się trzeba pobawić, trochę mieć cierpliwości, no ale jednak, wiesz, mieć możliwość naprawdę, wiesz, dobrego odzorowania, powiedzmy, jakiejś swojej wizji, no to niektórzy sobie to cenią, powiedzmy, nie? Ale tam coś ten, coś ptaszki świerkały na internecie, że jakaś manualna skrzynia zawita do Speed'a, czy coś na takiego. Na tak jest zapowiedziana już oficjalnie, natomiast w paczu jej nie było. Jeszcze, jeszcze jej nie ma. Może w Nie bieda, jej było. straszna bieda, myślałem, że w końcu już będzie. Znaczy wiesz nie, nie, nie, no. nie zależy mi na tym jakoś specjalnie chyba by I mi tutaj, też mi nie zależało tutaj, tutaj no? nigdy nie będzie wiesz jakiejś takiej no, powiedzmy super zabawy, super zależności że ta redukcja ci wiesz jakoś tam bardzo pomoże moim zdaniem to, to właśnie to nie jest przecież Forza ani Gran Turismo natomiast Natomiast fajnie, żeby była taka opcja. No, lepiej, żeby była, niż żeby nie było. Co to kurde za problem, wiesz? Ja bym się bardziej, wiesz, wydaje mi się trudne dobre jakieś zaprogramowanie w skrzyni automatycznej, wiesz, dla, yy, dla gry niż, niż ręcznej, żeby ona dobrze działała. No, więc nie wiem, z czym oni mają taki problem. Po cichutku podejrzewam, że nie zwrócili uwagi na to, ile biegów ładują do samochodów, bo przysiągłbym, że moja Supra miała ich siedem ostatnio, jakieś dziłem, i po prostu myślą teraz, jak to rozwiązać. No ale nie wiem. Nie wiem, czy to jest prawdziwy To może być problem. No. E, dobra, e, Rafale, e, dziękujemy Ci. E, Tomaszu, co Ty ogro, ostatnio grywałeś? O, będzie tego. Ja, ja, się, ja się ostatnio bawiłem w taką grę, co się nazywa życie i jak zwrócić kanapę z IK, żeby Ci 15% z wartości nie potrącili. Nie? A dlaczego się... mieliby Ci potrącić? bo już była kanapa otwarta, wiesz, I, i oni mają taki zapis, że jak jest coś otwartego, to ci potrącają siano, ale babka chciała za dużo potrącić i jeżeli ktoś ze słuchaczem będzie miał kiedyś problem z Ikeą albo będzie się zastanawiać, jak załatwić sprawę, no to śmiało walcie do mnie, wam powiem, co i jak. A je. była złożona. A oprócz no właśnie. No, oczywiście, że była złożona. Aha, przecież musiałem ją sprawdzić, jak się na niej siedzi, no co by teraz. <gry> ale nie, no bo powiem ci, że u mnie też zamawiali tutaj do Anglii, w sensie yy, zamówili kanapę, no to normalnie wszystko w częściach i sobie składasz to w domu. Tak? No ja w domu złożyłem, no o to mi chodzi. No nie? ale słuchaj, no, no tak, to, przy to w momencie, to, to jeżeli to w razie... posklejasz jakieś kołki i też... rozjedziesz a. tym gwintem, wiesz, dziewicę, kurde dziurkę, no i, i jak to potem chcesz oddać, a nie podoba mi się, no weź. No normalnie, no bo towar wygląda inaczej w sklepie niż w domu. To jest wprowadzanie w błąd klienta. No A co wyglądało i... inaczej? Tak. <śmiech> Wszystko, cała kanapa. <śmiech> Kolor. No okej, okay, okej. Okay. No ale dobra. Tak wiecie, no, no, no. śmiechem, żartem, ale, ale tak jeżeli chodzi o świat giereczkowy, no to ja dalej się bawię tymi wszystkimi mobilnymi e, giereczkami na, ze sklepu iOS-a. I kurczę, tam jest tyle dziwadeł... I innych takich rzeczy, na przykład dzisiaj znalazłem aplikację na, na oficjalnym sklepie iStora, która się nazywa Skacz Kurwa. Autentycznie. Tak się nazywa. Tak, to jest tytuł gry. Skacz, już kurwa. Szukam, zrobił, zrobił ją jakiś Polak i to jest po prostu e, kopia Flappy Birda, tak? Idziemy jakimś tam e, gościem, przeskakujemy beczki, które są rzucane w naszym kierunku e, i, e, słuchajcie, to jest darmowa gierka, ale ja się dziwię, jak, jak ten tytuł w ogóle przy jaką, jakąkolwiek, wiecie, e, jakieś tam, chyba mają standardy, weryfikacje. Może chodziło nie? o skakanie po nie. zakrętach, wiesz. kurs to zakręty, gdzie tam są no i słuchajcie i za ten sam tytuł oczywiście dałem, dałem e, pięć gwiazdek za, samo, za sam tytuł dałem recenzję że, że, że wygrał gość internety i jeżeli taka aplikacja na Store może być to wszystko jest możliwe a z takich większych gierek no to to co posłuszy, usłyszycie w dzisiejszym odcinku czyli Dying Light troszeczkę się pobawiłem no i ograłem tą betę Homefronta e, których kodów do, do Xbox One nie chciał no to wziąłem i kuczę usłyszycie później, no. a tak to nadal mam e, nadal mam, jestem obrażony nadal na konsolę i, i nie gram dłużej niż parę godzinek powiedzmy sobie w tego Dying Lighta, tak? bo to nowość, no to trzeba zobaczyć. Ale jest obrażony, nie gra więcej niż parę godzin dziennie. <grym> no, bo... no dokładnie. No tak, tak, tak. tak. E, dobra, więc jeszcze na zakończenie ja, no ja, ja byłem w rozjazdach, więc e, nie miałem tak e, czasu grać na dużej konsoli, ale ze, e, odświeżyłem swoją wite wyjąłem ją z pudła zacząłem w końcu w nią grać nalazłeś e, zdjęcia? No so, coś. E, a, poszukam nie, nie, nie w, w ogóle się na tym <laughs> kompletnie nie skupiłem ale e, powiem ci, że e, powiem wam, że już e, tak aplikacja facebookowa nie działa kompletnie miałem ją, ale już nie działa aplikacja YouTubeowa już też kompletnie nie działa więc po prostu je usunąłem no bo to te nowe aktualizacje to wprowadziły no i słuchajcie ogarnąłem sobie tytuł, który był w styczniu w Plusie w PlayStation Plus, to jest Nihilumbra i o niej chcę dzisiaj trochę powiedzieć że dawno nie było takiej produkcji na handheldy, więc, więc dzisiaj o tym powiem, no poza tym wróciłem, wróciłem, wróciłem z Polski i zacząłem ogrywać Diablo, zostało mi 120 zleceń do platyny a te zlecenia się strasznie wolno robi i to mnie wkurza, więc będę miał po prostu, nie wiem, odpalę sobie Diablo, posłucham jakiegoś podcastu i będę po prostu farmił. Eee, a poza tym trochę z Rainbow Six oczywiście i trochę do Fify wróciłem ostatnio. A nawet przyjemnie mi się gra. No i no i w Polsce trochę poglądałem nowy film Tarantino, Pitbull, czy, czy na Deadpoolu na, na Deadpoolu byłem akurat wczoraj, więc więc to tyle. Więc spo, spo, Dobrze wykorzystałem w miarę ten czas, no, starałem się jednak coś pograć. No, dobra, słuchajcie chłopaki, to tyle i tyle drodzy słuchacze, co z ostatnio robiliśmy przez trzy tygodnie, ale mamy news, mamy news i na świecie też się sporo dzieje, więc słuchajcie, może zacznę ja mam tego najwięcej, więc, zacznę po kolei tak jak leci. Eee, czekamy, czekamy na Call of Duty, kolejne Call of Duty, kolejne niespodzianki, kolejne przyrzeczenia, co to nie będzie, jakie to będzie zajebiste, że zupełnie co innego i tak dalej. Co roku gramy w to samo. Ale, w końcu ktoś się wyłamuje z, z tego, kon, z tej konwersji, konwencji, z konwencji, e, całej tych futurystycznych wojen i wracamy do 90, do 44 roku nowa gra na kickstarterze batalion 1944 słuchajcie chłopaki, nie wiem czy jesteście w temacie, czy nie jak wam się podoba coś takiego, chłopaki chcieli 100 tysięcy dolarów, zostało im 16 dni jeszcze, czyli, czyli po, połowa czasu im mniej więcej minęła mają już 230 tysięcy, więc gierkę robią, gierkę robią na Unrealu 4, wyjdzie na PC i na konsolę, więc Wracamy, wracamy. I co myślicie o tym? Widzieliście w ogóle, w ogóle trailer tego tytułu? Nie. Tomek, Rafał? Nie, Rafał, nie. Tomek, widziałeś, widziałeś w ogóle trochę? Widziałem, ale no i, no i co? No i druga wojna. No, no okej, okay, no, no, no, no, no słuchaj, no druga wojna. Pamiętasz w ogóle, kiedy ty akurat, nie mówicie o czołgach, ale kiedy ostatnio graliśmy w Shootera o drugiej wojnie? W sumie te to nie szutę. Call of Duty Pamiętacie w ogóle kiedy? Call of Duty 3, dokładnie, Call of Duty 3. Więc to więc kawał czasu. Coś takiego gdzieś. <głos> nie, nie, chyba. Nie, no chyba dalej, no nie gadajcie. Nie, no kiedy Modern Warfare wyszło to... na PS3? Nie, nie, nie. To było, Modern Warfare chyba wyszedł gdzieś w 2000... Czekaj, 2014-13. No to był zaraz no, Nie, no, jaki? Co ty pierdzielisz? Modern Warfare to był jeden z pierwszych tytułów na PS3 bo jeszcze potem wyszedł drugi Modern Warfare jeszcze potem były chyba Ghosty i coś jeszcze i to wszystko było na PS3 Modern Warfare, musiałbym sprawdzić tak czy siak, słuchajcie, ja tak samo Ostatnie Call of Duty 3 to było na, to, to, to pamiętam, że to była jedna z pierwszych Call of Duty, jak nie pierwsze Call of Duty na Playstation 3 właśnie i ja mam tutaj 7, 7 listopada 2006. Więc słuchajcie, 10, 10 lat temu graliśmy w ostatnią wojnę w takich starszych klimatach. Zastanawiam się, może, może ten Wolfenstein. Giedkąt chyba też, jeszcze e... był jakieś po był, był, był, był, był. Wiedkongi. No ale słuchajcie, no przerwa jest dosyć duża, więc yy, po prostu chciałbym, żebyście, znaczy wy drodzy słuchacze, żebyście zobaczyli o takim tytule, jeżeli tęsknicie za drugą wojną, za drugą wojną, więc coś takiego jest, mamy alternatywę, nie musi być to Call of Duty, nie czekajcie na Call of Duty, bo być może się nie, nie doczekamy. Eee, ja widziałem z, z filmik z tej gry, no trochę chrupało to, ale chłopak jeszcze, bo małem półtora roku, zanim to wypuszczą, więc więc yy, wydaje mi się, że będzie w porządku no tytuł nastawiony kompletnie na multi tam chyba w ogóle singla nie będzie yy, więc yy, no zobaczymy, no czym. Ja, ja po prostu chciałem, że, że, że powiedzieć o istnieniu takiej gry i w sumie trzymam za nią kciuki bo ile można grać w nie no, yy, tego kola. ale wiesz co, patrzę no. się teraz na swoją półkę z książkami i jest taka jedna książka polska yy, która idealnie by się nadawała na adaptację do gry i kurde, to byłby świetny pomysł, mm. żeby któryś z tych wiesz, naszych studiów to ogarnęło. Książka, książka 1939 rok, czy tam WW Kompel w zasadzie taki jest pełny tytuł. Nie wiem, czy słyszeliście. No no. Kto jest autorem? Czekaj, sprawdzę. Marcin Ciszewski. O bueno. Nie jest to ogólnie znana, znana jakaś yy, książka, natomiast opowiada ona o tym, yy, że jest tam jakiś sobie, nie wiem, batalion, czy ja nie ogarniam trochę tych wojskowych określeń, powiedzmy jakiś tam batalion, yy, wiesz, y, przez NATO zasilony na jakieś tam się spotkali, wiesz, w Polsce manewry czy coś w tym stylu i coś się takiego dzieje, że nagle ich przenosi 1 września 1939 roku. No i oczywiście jest wielka konsternacja, co oni tu robią i tak dalej, wiesz, po chwili się dopiero ogarniają, jakich, jakieś tygrysy zaczynają najeżdżać albo, wiesz, coś w tym stylu. No i krótko mówiąc, wiesz, z tą całą technologią, noktowizorami, wiesz, haubicami samobieżnymi i w ogóle tym całym wyposażeniem, wiesz, z XXI wieku militarnym po prostu się ją tam rozpierdol, dziesiątkują wszystkich i, i... Niemców i to jest po prostu, wiesz, no fajnie w książce opisane, wiesz fajna książka, polecam jakieś tam twisty, są fabularne też, wyjaśnione jakoś w miarę, wiesz, z czego to wynika, w każdym razie fajnie by było też taką grę mieć. Tak sobie teraz pomyślałem. No, no, no, to ja myślę, że gier na podstawie książek byłoby na, naprawdę od Dobrych. Okej, okay, kolejną wiadomością, to jeszcze Rafale szybko powiem, możemy głosować na nowe gierki na marzec. Nie wiem, nie wiem czy widzieliście te gierki na marzec. Chciałbym powiedzieć tak, że taką możliwość mamy po raz drugi. Myślałem, że ona trochę częściej się będzie pojawiała, ale, ale, no niestety nie. Mamy na nią po raz drugi. I słuchajcie, zobaczcie sobie te gierki w ogóle. To nazywa się Vote to Play, tak? Znajdziecie to na każdej stronie internetowej. Ewentualnie jak bardzo chcecie, to damy Wam linka. Ale myślicie, że sobie, myślę, że sobie poradzicie, ale e, co sobie powiedzieć? Mamy trzy gierki, są to indyki, ok, ok, są może beznadziejne, może niko nie będą interesowały, ale odpęliłem sobie każdy z tych filmików i zobaczyłem, że normalnie twórcy tak jakby chwalą się, że mogą dać do tej usługi PlayStation Plus swoją grę i po prostu ją w jakiś tam sposób reklamują i bardzo fajnie to wygląda I na każdym filmiku normalnie twórcy siedzą i mówią wybierzcie naszą grę, bo to, bo to, bo to i opowiadają o tej grze i to jest fajne i to jest fajne, bo no, no po prostu taką, tak można się wczuć z takiego twórcę i kurczę no wybiorę tą gierkę czy tą no i no, dla mnie to jest bardzo fajne że właśnie twórca reklamuje swoją grę w tej, w tej usłudze e, nie wiem czy widzieliście to e, no i oczywiście e, e, Brohard e, myślę, że najwięcej Broforce Brohard bro... a Broforce masz rację, bro, bo patrzę na inny napis tak, masz rację, bro Force, tak, Broforce e, zdobyło najwięcej i prawdopodobnie to będzie w plusie głosowałeś Tomku? Tak, i właśnie na Broforce. No, a ja, no tak, a ja, a, ja, a ja powiem Ci, że takich gier jest dużo, ona jest z jajcem, ona będzie dobra i bardzo w ogóle fajny trailer jest tego, ale wziąłem sobie pierwszą, bo chciałem taką sobie, yy, no tak się odstresować po prostu i się za bardzo nie skupiać na, na tej grze, ale Broforce wydaje się faktycznie grą najlepszą z nich wszystkich. Ale ogólnie ostatnio widać, taki widocznie się nauczyli po, po sukcesie Racket League, że zaczynają w tym plusie dawać gierki, w które można grać z innymi ludźmi, nie? Takie multiplatform, hmm. multi, multiplayerowe, tak? I teraz mamy Broforce, przedtem mieliśmy te hardware rivals, przedtem mieliśmy jakieś tam, coś tam, z góry widok taki podobny do Twinty, stick Shootera, no, Hell no Diversów no, no, mieliśmy w styczniu, no, więc no, tak, tak, tak. fajne, że dają w plusie, no, tak. który jest potrzebny do, do gry przez internet, gry na internet, nie? to jest logika w sumie tak, tak, tak, tak, tak. no tak, no, można się zastanawiać czy w plusie jednak chcemy jakieś nowe gierki indyki czy jednak wolimy stare gry, ale triple e więc no, to jest jakieś tam wyjście, no. No, oczywiście myślę, że ten nawet jak wygra ten Broforce to raczej tego nie odpalę, bo nie wydaje mi się, żeby to tam było aż tak wysoko, znaczy może odpalę ale to, ale to będzie 10 minut i niechaj ja jednak wrócę do czegoś innego ale, ale fa fajnie po prostu, że że mamy taką możliwość, nie? Dobra, słuchajcie, yy, jedziemy dalej. Yy, Tomku, ty coś dla nas też przygotowałeś. Eee, tak, ja mam, ja mam takiego newsika, czy ogólnie czytam na internecie, że podobno Microsoft próbuje wydawać e, ekskluzywy Xbox One na pc -ta, e, i już e, zapowiadają przyszłe gry, które będą wychodzić e, też na PC-a, niby ekskluzywne. Tak, mamy teraz tego Quantum Breaka, e, podobno Forza Horizon 3 a jest też zapowiedziana, że też zadebituje na, na, na PC-cie. I ogólnie z tego, co czytam i widzę po ludziach na internecie, to wszyscy są strasznie oburzeni i wszyscy komentują to w ten sposób, że klęska Xbox One, że, że sam Microsoft próbuje tą konsolę zabić że, e, i różne takiego typu komentarze. I ja jestem ciekaw, co wy o tym myślicie, bo moje zdanie takie... No i co z tego? No i co z tego, że no. wydają to Aha. na pececie, skoro ja mam konsolę w domu, niech sobie robią z tymi grami co chcą, byle żebym tylko ja miał na konsoli, tak? Jak ja będę miał na konsoli tą grę, to świat się nie zmienia, włączam konsolę, gram i, i wszystko idzie po staremu, tak? Dodatkowo, jeżeli są ludzie na świecie, którzy mają dobrego komputer, dobry komputer do gier i załóżmy Xbox One, co jest troszeczkę dziwnym połączeniem według mnie, ale to mniejsza z tym, eee, kupując jedną grę dostaje praktycznie dwie gry. Tak jak to przy Playce było z Sony, te, te, te gry, które kupowaliście na Wite, dostawaliście automatycznie na PlayStation 3 i na odwrót. tak no, jak, wy, jak wy uważacie? Dla mnie to nie jest nawet ale małe co, halo. Ale co, że będzie cross po prostu. E, już no, zapowiedzieli, że czyli będzie Czyli w cenie gry to, to na PC ta spoko, kupię grę na Xbox One. To chcesz mi powiedzieć? <laughs> nie, nie, nie. Odwrotnie, nie, nie. Odwrotnie, odwrotnie. Tak, tak, dokładnie. Aha. Jak kupisz grę na Xbox One, będziesz mógł grać w nią na pc -cie. Będziesz miał, wiesz, będzie to działało. To spoko, okej, okay. to jest spoko, ale. E, znaczy, powiem Wam szczerze, że e, taki okres e, tego, że gry sprzedawały tak mocno konsole, już minął. Już nie ma czegoś takiego i te ekskluzywy też, też już nie działają aż tak bardzo jak kiedyś wydaje mi się, że bardziej działają w marce Sony niż w marce Microsoftu i powiem Wam szczerze, tak, tak szczerze, że gdyby na przykład taki Uncharted, czy God of War, czy Gran Turismo, czy co tam jeszcze może być od Sonego. no myślę, że jeszcze jakieś ekskluzji bym wymyślił. LittleBigPlanet w sumie to nie jest dobry przykład, ale, ale gdyby właśnie te, te, te flagowe marki poszły po prostu na PC ta no to słabo, teraz, bo pomyślałem sobie Bloodborne. Eee, słabo. Ale dlaczego słabo? E, powiem ci tak, jako użytkownik konsoli troszeczkę bym był zgorszony tym, tym tytułem, bo, bo mimo wszystko, wiesz... Bo no, my się czujemy ale, lepiej. Skoń, wiesz, czy. Aż ty zazdrośniku, ty. No, a, a, a zaraz będziesz miał taką opcję, że, że kupiłeś sobie konsolę specjalnie, żeby grać w te Halo 5. Dajmy na to. I teraz PC pecetowiec nie dość, że będzie miał Halo, to będzie jeszcze lepiej wyglądał. To jeszcze będzie bardziej zajebiste, jeszcze bardziej będzie dopasione i jeszcze mnie zapłaci. Ale, tak, ty tak zagrałeś, no. ale ty zagrałeś ale ty zagrałeś to no halo. Chciałeś tak, halo to bardziej chodzi o to, ja, to jeszcze ja to nie zapłaci za multi no, słuchajcie, nie zapłaci za multi jeszcze chodzi o to jaki będzie efekt później no bo przecież jeżeli yy, konsole mają jeszcze kilka lat życia, tak, no i nagle się okaże, że wszystkie ekskluzywy będą wychodziły na PC-cie no to wszystkie osoby, które będą stały przed wyborem, czy wybrać opcję A, B lub C, czyli PS4, Xbox albo PC, tak? no bo zwykle to tutaj jednak jest wybór, powiedzmy, żeby tam zainwestować jakąś większą kasę. No jednak, wiesz, jakaś część osób się zdecydowała na tego Xboxa. W tym momencie jednak ten PC, no wydaje się, skoro wszystkie gry będą, tak... Bo zarówno wszystkie multiplatformowe, jak i yy, ekskluzywy na Xboxa będą na PC, no to po co kupować Xboxa, skoro na tym PC będę miał to wszystko, plus jeszcze wiele więcej, no bo wiadomo, że no, do czegoś ten PC się jeszcze przydaje. Dokładnie nie? tak. R no to ja ma ci mogę... ja poczekaj, ci... ja, ja tylko powiem, Rafa ma rację. Jak jestem użytkownikiem Sony i chcę kupić Microsoft, to, to nie ma po co? To chyba wolę, wolę dopakować PC, i ja będę miał to wszystko. no. No ale zobacz na moim przykładzie. Ja na przykład y, mam Xboxa i nie masz wszystko, Słaby kupiłem przykład. go. No. Ale to, słuchajcie, to, bo to jest bardzo poważny no. temat, a wy to sobie no. robicie hecheszki, tak? Heheszki, <laughs> Ogólnie. Temat, <heheszki. laughs> temat jest dla mnie prosty. Słuchajcie, wybrałem konsolę nie dla ekskluzywów, tylko żeby akurat za ty, tanie pieniądze. Ty, no. Tak, ja mówię na moim przykładzie, no. żeby za tanie pieniądze grać sobie w nowości. E, nie kupiłem komputera do grania w gry w nowości, bo wiem, że to się wiąże z dodatkowymi kosztami, tak? Z prędzej czy później będę musiał tą kartę wymienić, dorzucić RAMu, albo nie wiem, inne różne fajne, e, musztardowe operacje przeprowadzić na tym moim komputerze, mm. ale ja po prostu wybrałem wygodę i włączam jeden guzik i gram w grę, tak? Ale jeżeli za cenę jednej gry ja w pewnym momencie stwierdzę, kurde, wiecie co, ta konsola jednak jest do dupy, ja jednak wolę sobie pograć na komputerze, to nie muszę od nowa kupować tych gier, tylko po prostu włączę aplikację tam e, tego Xbox app na, na Windows 10, załóżmy tak, to będzie pewnie rozwiązane, bo zapowiedzieli, że w Steamie tych gier nie będzie, które będziecie powiedzmy w tym cross-buyu kupować. Ja już mam bibliotekę gier zrobionych, tak, więc jeżeli kiedyś się nawrócę, <śmiech> nigdy, to będę miał te gry darmowo już na komputerze, rozumiecie? to, to Ogólnie to... No. Nie jest, to, to, to nie jest żaden news. Się dziwię wszystkim tym fanboyom, co tak skaczą i co to tak drą się w tym internecie, że to się kończy Xbox, tak? No to, to jest trochę śmieszne, tak? Xbox, Microsoft wychodzi z fajną inicjatywą i powinniśmy mu przyklasnąć ale dobra, ale i, i to jedno, jedno wrócić się w drugą stronę nie i grać dalej. Pytanie, nie? Bo może ja źle zrozumiałem tego newsa, czyli nie mając Xboxa, mając tylko PC, a będę mógł sobie kupić tą grę na Xboxa czy nie? Tak. Tak, tak, tak, tak. Słuchaj, Rafale, to polega na tym, że ekskluzywy na Xbox'a wejdą prawdopodobnie na PC. -ta. A poza tym, jak masz Gears czy Halo, czy Forza kupioną na Xbox'a, to grasz za darmo na PC. To, to taki feature już, ale, ale normalnie większość ekskluzywów ma wyjść na PC. -ta no Microsoft. No, czyli jak mają Więc połowę to, to jest... konsol sprzedanych teraz niż Sony to na koniec będą mieli jedną trzecią okay. no bardzo możliwe że to tak będzie wyglądać jeżeli cała, fakt faktem cała marka forzdy pojawi się na na pecetach, no powiem, powiem wam tak E, może faktycznie z tą sprzedażą tych kostek jest problem i może wydawcom się już coś tam nie podoba czy coś i po prostu chcą, no, może pomału uciekać z tej konsoli, czy nie wiem, no, no, słuchajcie, no nie wyobrażam sobie, żeby Sony coś takiego zrobiło. Nie wyobrażam sobie. Nie, nie, nie ma takiej opcji. E, ale, no, słuchajcie, no, no, to jest hajs, tak, to jest hajs. Te studia sobie w jakiś tam sposób zarobią. Czy stracą? Na pewno stracą. Czy zarobią? No, no, to... Pożyjemy, zobaczymy, nie? No. Dobra, więc to tyle, to tyle. Fajny news, Tomek. Jedziemy do newsa Rafała. Rafał, co masz ciekawego? Na początek dwa bardzo krótkie newsy, a w zasadzie zapowiedzi. Pierwsza zapowiedź po... No, no. po... To jest... Z czym wam się kojarzy? Z jakim filmem? Może w ten sposób podpowiem. E... Premiera trzech nowych części w roku 2017, 18 i 19. Ja wiem, ja wiem, ja mogę, ja mogę? Roboty. E, to, kurde, chciałem powiedzieć awatar. Nie, nie awatar, roboty. Ja wiem, że pewnie tam wiesz parę film, ale no, nie, nie były zapowiedziane do tej pory, nie? A mieliśmy jakiś czas temu newsa, Mieliśmy jakiś czas temu newsa, że będą te kolejne całe uniwersum chcą opracować. No i będziemy mieli jeden... Transformersy. E, no, Transformersy, roboty. No. Będziemy mieli jeden, jeden film o dalszych przygodach tego Marka Wolberga, e, gdzieś tam na ziemi. Mhm. Drugi film będzie o przygodach Optimusa, który gdzieś tam poleci e, poszukiwać jakichś tam, nie wiem, początków rasy i się spotka pewnie z tym unikronem czy unikornem, bo już nawet nie pamiętam jak on się tam nazywał i no trzeci no. to będzie prawdopodobnie spin z Bumblebee no i, i tak to wygląda no i oczywiście Michael Bay zapowiedział, że to już będzie jego ostatnia część, ale jak to zrobił pięć razy, a, no to tak, się tak, tym nie tak, przejmuje tak, tak, oczywiście, oczywiście dobra, a okay, mam drugą no, zapowiedź, drugiej premiery, tym razem jest to kwestia książki i również coś co się skończyło, ale potem się skończyły pieniądze, więc trzeba odgrzebać starą markę i pozwolić jej żyć dalej, choć nie zawsze to musi być dobry pomysł mowa o Harrym Potterze, części ósmej książka ma mieć premierę w TWK tego roku. Co? Taki. Ej, a chodzi ci o kontynuację? Tak. Bo, bo wiem, że ma wyjść jakiś film. Nie, film no, wychodzi no, jako pre, spin prequel. To prequel? jest na podstawie no. tam magiczne potwory i tak dalej. Coś tam, książka, stworzenia zwykłe, Boże. niezwykłe i tak dalej. Jakaś tam książka, która była wymieniana w grze, jako podręcznik jakiś. I, i na tej podstawie robią jakiś tam film teraz. Już widziałem nawet w sumie trailer w kinie. Natomiast książka jest zapowiedziana i nawet ma jakiś podtytuł, ale tego podtytułu nie pamiętam. Yy, Może ma, tej lepiej, no, no. Ma na opowiadać o dorosłym Harrym Potterze i tam jego dzieciach, bo on chyba ma mieć dwójkę z tego co pamiętam, czy trójkę, już nie pamiętam ile miał tych dzieci, ale wiem, że yy, jeden jedenastolatek o imieniu Albus po zmarłym, o kurczę, nie zaspoilowałem nikomu, mam nadzieję. Nie, opowiedziałeś no, tylko praktycznie, wiesz, czy, czy filmy przyszłe, jakie są i. No. No dobra, no. no okay. Nieważne, w każdym e, razie dobra, będzie. E, będzie książka. Ósma no i... część Harry Pottera, wow, wow. No ja jestem w szoku. Myślałem, że już się naiwał tym hajsem, ale jednak mało. No właśnie powiedziałem. No nie, W ogóle nie wiedziałem, że. Ja w ogóle nie wiedziałem, że kiedykolwiek Harry Potter będzie dorosłym. A czy no, Abym tak się, się skończyło. Niby, tak się skończyła ósemka, <laughs> że był taki, wiesz, epilog w postaci, wiesz, 10 Światka. lat później, i teraz to dzieci <grym> idą do szkoły, i to no, fajne zakończenie było. No Natomiast, tak. no. Stwarzało to możliwości do jakiegoś otwarcia tego świata dalej. No przecież kurczę. No, ja, w sumie, ja w sumie mówię, czemu nie. Ja książkę na pewno chętnie przeczytam, bo, bo to jest fajne. myślę, że prędzej hmm. przeczytam książkę, niż będę te roboty oglądał, których w sumie jestem fanem od dziecka. Nie, nie, nie, to akurat heresja. E, no dobra, R -R Rafale, jeszcze chcesz coś, coś powiedzieć? No później. Wróć do swojego. Dobra, później. Więc, więc teraz skupmy się i poprowadźmy dłuższą rozmowę, chłopaki. E, jak z pewnością słyszeliście w zeszłym tygodniu może, może to miało chyba nawet dwa tygodnie nie, chyba było w zeszłym tygodniu e, dowiedzieliśmy się, że grupa odpowiedzialna za piracenie gier e, jakaś chińska grupa, nie wiem jak się nazywa ale zaraz wam 3DM. powiem 3DM, dokładnie tak e, powiedziała, że e, no, nie będą tworzyć już kraków do gier single player'owych i no to w ogóle jest taka oni, oni to, trochę pieprzą głupoty moim, moim zdaniem, bo mówią, że przez rok nie będą, nie, nie będą tego robić i zobaczymy jak to wpłynie na sprzedaż gier co jest ogólnie dla mnie poradnionym pomysłem, bo bardziej bym się skupił na to, że po prostu no jeżeli nie masz peceta, jesteś z cebulą i, i ściągasz sobie gry, no to możesz mieć problem, może nie z indykami, bo z indykami nie ma problemów, ale na pewno z tytułami dużymi triple a -mi, będziesz miał problem nawet jak Czyli grasz wszystko jest, jest to spowodowane e tym nowym zabezpieczeniem, tak? Bo to praktycznie wszystko się od tego zaczęło. No to ma tą świeczną nazwę dawano, Davano, dvano, jakoś takoś, nie? Są, są, są, są... Devono, De ja, no wiem, tak. wiem, wiem. I właśnie, no? i właśnie przez, to, przez to oni się wkurzyli powiedzieli, że nie będą więcej, więcej piracić, ale aktualizacja już była w ogóle, że, że na ambicje im to wszystko wjechało, że ludzie zaczęli się z nich śmiać, że oni nie potrafią i wymiękają i oni się obrazili powiedzieli, że teraz im pokażą, że umią i w ogóle masło maślane, wiecie, telenowela i takie inne sprawy. A to, to, to w końcu ale... wracają, czy nie, nie, nie, Z tego, co czytałem ostatnio, to była jakaś tam notatka, że jednak y, pokażą, że oni potrafią złamać te zabezpieczenia, i, i, i tyle. Tak się wydawało, że nie. Już czytałem, że nie, ktoś to złamał. nie ja tylko. Ale mogę się Ale mówić. zabezpieczenie do. No te całe dwa, no dwa, no dwa... Nie, nie, nie. No, słuchajcie, bo, bo to, to jest opcja, że każda gra ma to zabezpieczenie, ale ono jest zupełnie inne, więc to nie jest tak, że łamiemy zabezpieczenie i każda gra z tym zabezpieczeniem jest złamana. Nie, nie, nie. To jest sprawa indywidualna. Ja tylko dla przypomnienia powiem, że Dragon's Age Inkwizycja miała to zabezpieczenie i chłopakom zajęło to dajmy na to parę tygodni do miesiąca, ale na przykład Lords of the Fallen był y, nie do złamania przez 256 dni. Więc y, to im prawie zajęło około 9 miesięcy. Więc y, y, słuchajcie, sporo. Więc y, to tak y, nie działa, chłopcił. Just Cause 3 dalej na PZT nie wyszło. Znaczy wyszło, ale dalej nie można grać w piracką wersję. Pomimo tego, że to jest gra single playerowa. player'owo. Więc y, z tym zabezpieczeniem nie jest problem. Ale teraz chłopaki widzę, że trochę... Nie wiem, czy oni mają jakieś pieniądze z tego, że to złamią, czy nie, tak czy siak, no to mało od tego uciekają, no bo chyba są jakieś problemy, a zresztą e, może gdyby jakieś pieniądze za, za, za to dostały, jak firma, która zrobiła to zabezpieczenie, to może by było inaczej, ale nie wydaje mi się, żeby. może coś tam dostają, ale nie na tyle, żeby się przy tym męczyć i to robić. Szczególnie, że to może być, nie wiem, 4-5 osób i teraz sieć i, i, i walcz z tym. Więc ja ich doskonale, doskonale rozumiem. Zresztą oni tutaj piszą, że chcą zrobić, że zobaczymy, czy przez rok coś się zmieni z grami, czy będzie większa sprzedaż, czy coś. Czy może gry będą tańsze, tak? Bo będzie większa sprzedaż. Oczywiście tak nie będzie, bo jak dobrze wiemy, jest tendencja do tego, że gry drożeją na wszystkich konsolach i na PC, tak? więc tak akurat jest pieprzenie i tu akurat nie niech się nie, nie bronią, bo coś takiego mnie wkurza po prostu. Ale jeżeli jesteś pecetowcem, no to i, i piracisz gierki, no, no to będziesz miał problem. Ja, ja nie mówię, że nie będziesz miał w co grać, bo będziesz, ale z tymi tytułami, AAA-ami może być problem. Eee, Tomku, eee, dobrze chłopaki zrobili? Raczej, znaczy, wiecie, bo to w ogóle jest fajny temat, na którym możemy się troszeczkę dłużej zatrzymać, bo, bo to jest ciekawe, jakby wyglądał praktycznie świat bez piractwa, tak? Jak jakby wyglądał świat gier komputerowych, konsolowych, jeżeli by po prostu nie dało się piracić, tylko byśmy musieli e, kupować gry i tylko i wyłącznie w ten sposób, tak? Czy tam cyfrowe, czy płytki, a po prostu w żaden sposób byśmy nie mogli ich spiracić. Zastanawialiście się kiedykolwiek na tym? Zastanawialiście się, bo w bezimiennym poprzednim odcinku, którymś tam dwudziestym chyba, którym Rafał nam to odszukał. Eee, rozmawialiście na ten temat, ale teraz. Pomyślcie sobie teraz, bo znaczy, troszeczkę technologia poszła do przodu, e, świat się e, zmienił. Nie? Rozmawialiśmy ogólnie o piractwie, ale nie rozmawialiśmy o tym, co by było, gdyby go nie było. Eee, no dokładnie. Oczywiście nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby go nie było. Eee, no bo ludzie jednak, eee, mówimy o, gr o grach, ale ja ci akurat mówiłem o filmach, czy od o serialach, a nie znam osoby, która ogląda seriale i nigdy nie ściągnęła serialu. Takiej osoby nie istnieje, Jeżeli oglądasz seriale, to na 99% ściągasz nie z netu, bo jest łatwiej, bo jest przystępnie, bo masz szybko, bo masz napisy, masz wszystko, bo masz, no w ogóle bo możesz i masz za darmo. Więc tu w ogóle czy coś takiego nie istnieje. Gdybym nie miał, słuchaj, gdybym nie miał takiej opcji, no gdyby nie było piractwa, to Netflix może by bardziej rozbudowany w Polsce. Taki, chociaż nie wydaje mi się, na, na dzień dzisiejszy gdyby nie było piractwa, to prawdopodobnie nie oglądałbym za bardzo seriali. Chyba, że coś na HBO by leciało. Ale jeżeli mam teraz nielegalnie HBO, w związku z tym nie mógłbym oglądać w sumie. Więc nie oglądałbym w seriali w sumie w ogóle bym nie oglądał w seriali chyba że brytyjskie, ale to tak średnio a jeżeli chodzi o gierki, no to z gierkami akurat nie mam problemu, ja za zawsze byłem osobą, która kupowała bardzo dużo gier i zastanawiała się w co ona ma grać i zawsze wychodziło chodziło coś nowego, to zawsze brałem nowe więc u mnie to nie ma problemu yy, czy ludzie yy, słuchaj, wydaje mi się, że mniej ludzi by miało pecety bo za gry trzeba było płacić Troszeczkę mniej ludzi by miało PC, to może troszeczkę więcej miałoby ludzi konsol, tak mi się wydaje, bo mam hmm. z, z, sam jak miałem kiedyś peceta to, to kupowałem, sobie, to dościągałem te gry jak głupi z tych torrentów i tak dalej, ale później jakoś mi się to znudziło, nie pod... już mi się to przyjadło, wolałem konsolkę, ciach, wkładam płytę gram ale, ale, ale miałem taki okres, więc myślę, że dzieciaki, które mają taki okres, nie miałyby takiego okresu, bo trzeba by było gry kupować, więc być może miałyby konsole. No nie wiem, trudno powiedzieć. Rafale? Rafale. To jest, słuchajcie, kwestia też pewnych przyzwyczajeń i i tego co tam cię powiedzmy nauczą tak w tym momencie wiesz już tak naprawdę rozmawialiśmy też o tych abonamentach kiedyś nie w tym momencie na wszystko są abonamenty wiesz i powoli jakoś nieśmiało i ten Netflix wchodzi do Polski i wiesz i parę innych tam już jest e, tego typu jakiś stron VOD no i powiedzmy że niebawem będzie coraz lepiej no. można to już mieć normalnie w telewizorze dostępne praktycznie w każdym czy tam w konsoli żeby nie musisz gdzieś tam się wiesz z laptopa logować przepinać żeby wygrać godnie obejrzeć sobie coś, co powiedzmy jest na tej ipli czy, czy na playerze, nie? Jeżeli chodzi o książki, to praktycznie pierwszy w Polsce Polacy w zasadzie zrobili tutaj jakiś krok taki naprzód i, i zrobili abonament na książki, nie? Gdzie płacisz, wiesz, 5 dych miesięcznie, dostajesz tablet, wiesz, za podpisanie umowy, znaczy nie tablet, tylko ten czytnik jakiś tam porządny za podpisanie umowy i wiesz, za złotówkę i, i dowolna baza, wiesz, co korzystasz z książek, ile chcesz, nie? um mm -hmm. Na wszystko już się robią te abonamenty. Jeżeli wiesz, jeżeli, i one są często wiesz łączone w jakieś pakiety rodzinne czy coś w tym stylu. Jeżeli teraz wiesz, młodzież wychowywana będzie w taki sposób, że dobra, on ma książki, wie że za nie trzeba, powiedzmy, coś tam zapłacić miesięcznie i ma pełen dostęp, tak jak bibliotekę, tylko nie musi zapierdzielać z buta gdzieś tam z tym plecakiem książek, tylko wiesz, po prostu ma pod ręką, nie? Yy, muzykę tak samo ma zapłaconą, powiedzmy, za te dwie, trzy dychy przez rodziców miesięcznie i słucha wszystko ze Spotify'a i tak dalej, i tak dalej, no to wiesz, to jest inne życie, no i on za 5 lat co, myśli, że będzie szukał czegokolwiek na torrentach pierdolnie, Origin i jej akces wiesz, kurczę, Playstation Plus wykupi wszystko, co tam są potrzebne abonamenty i, i będzie grał, no ja wiesz, a za 20 lat to nie będzie wiedział, że MediaMarkt istnieje, nie? Mhm. Y ja jeszcze, jeszcze, zanim Ty Tomku, powiesz y to co chcesz powiedzieć, wydaje mi się, że gdyby nie było pilactwa, to gry nie byłyby tańsze, y to nie ma nic do tego a to na pewno. To nie. No, no, to, to tylko na mówię, nawet nie. gdyby każdy użytkownik kupował wszystkie gry, to te gry nie byłyby tańsze na 100%. Więc to tylko to chciałem powiedzieć w tomku. Ja się nad tym właśnie zastanawiałem, nad tym całym właśnie pojęciem piractwa i jakby taki świat wyglądał bez tego. I powiem Ci, Krystian, że miałeś tutaj, że masz rację z tym, co mówisz na temat tego, że na pewno by ludzie nie mieli konsol, na pewno ludzie by o wielu rzeczach nie wiedzieli. Bo na moim przykładzie mogę Wam powiedzieć moje spostrzeżenia, mianowicie ja miałem taką głupią zasadę, że po prostu, jeżeli chodzi o aplikacje i gry na telefon, to no po prostu piraciłem co tylko się dało, Tak, ja uważałem. Android że czy USA? iOS? iOSa, ja uważałem, że, że, że po prostu nie zapłacę za grę i aplikacje na telefon. Po prostu było to wbrew wbrew mnie, tak powiedzmy sobie, ale ostatnio postanowiłem stać się legalnym, tak? Legalnym nawet na telefonach. I jakie są moje wrażenia po, po pierwszym miesiącu bez piractwa? Żadne. Po prostu nie mam aplikacji, nie mam gier. E, pobieram sobie darmowe gry, pobieram sobie darmowe aplikacje, a jeżeli jest jakaś gra, która nie ma wersji próbnej, tej tak zwanej light, czy powiedzmy jakiejś, jeżeli ona nie jest darmowa, to jej po prostu nie pobieram, nie ściągam i tyle. I mam ją gdzieś. I z tego co widzę, jeżeli nie byłoby piractwa, jeżeli bym nie piracił kiedyś na telefonie, ja bym 90% zawartości na mobilkach nie miał pojęcia, że istnieje. I tak samo byłoby pewnie w przypadku konsol, gdyby można je piracić. Po prostu w większej części gier bym nawet nie miał pojęcia, że takie gry istnieją, że, że, że, że rozumiecie o co mi chodzi. Po prostu piractwo nie, nie to, że szkodzi, a wręcz można powiedzieć, że nawet troszeczkę... Troszeczkę ułatwia takim, takim, powiedzmy sobie, no w naszym kraju e, niszowym rzeczą jak gierki, tak. No bo powiedzmy sobie, gierki to nie jest, wiecie, rzecz pierwszej potrzeby, tak. Więc, jeżeli ktoś ma dostęp do wszystkiego, to ściągnie sobie, a spróbuje to, a spróbuje tamto, a spróbuje to. I powiedzmy sobie. Dzięki temu, że ma dostęp do wszystkiego, że może sprawdzić, wyrabia swój jakby gust albo coś w tym stylu, wie co jest dobre, wie co nie jest dobre i przyszłościowo może zakupić coś, coś powiedzmy sobie, czego by jakby piractwa nie było, nigdy by nawet nie, nie spróbował ani nie spojrzał. tak? No po prostu ja widząc aplikacje płatne na telefonie, czy to gierki, czy to, czy to jakieś apki... No przeskroluję dalej, scrolluję niżej i tyle i mam to gdzieś, tak więc cała ta teoria, że deweloperzy nie zarabiają, że deweloperzy tracą na każdej spiraconej wersji, to jest dla mnie bujda, bo po prostu yy... Spiracona kopia nie równa się, wiecie, odjęte, odjęte pieniądze z portfela dewelopera, tak? Dodatkowo też taką aplikację, aplikację, dodatkowo też taką gierkę sobie pobrałem, gdzie stajecie się właścicielem studia nagraniowego i po prostu tworzycie piosenki i je wypuszczacie. I słuchajcie, tam była ciekawa, ciekawy wykresik, mianowicie kiedy decydowaliście się na wypuszczenie płyty na rynek, mieliście wykres, wykres od sprzedanych legalnie płyt, a wykres od sprzedanych piracko gier, wiecie, ściągnięty, muzyk ściągniętych piracko, tak? Mhm, e, I wiecie, że naprawdę ten słupek, który pokazywał mi ilość ściągniętych piracko piosenek mnie kompletnie nie interesował. Ja się patrzyłem tylko i wyłącznie na to, ile ja zarobiłem. Więc nawet taka głupia gierka e, z takim głupim wykresikiem pokazuje, że tak naprawdę piractwo sobie żyje Obok normalnego yy, kupowania. Ja, ja dochodzę do takiego wniosku. Ty wiesz, to wszystko zależy od punktu siedzenia. Założę się, że gdyby wiesz, chodziło o Twoje pieniądze i byś patrzył na te słupki, wiesz, i to by były prawdziwe pieniądze, to byś patrzył na ten drugi słupek i się zastanawiał, ile z tego mogłoby jeszcze przyjść do ciebie, wiesz, do kieszeni. No nie? niestety to taki wiesz, naturalny trochę odruch. Natomiast, no, zgodzę się z tym, że. Często, często może być tak, że jakieś są dobre strony tego, tego piractwa. No, zwłaszcza jeżeli wiemy, jakie były realia powiedzmy lat dziewięćdziesiątych yy, czy, czy, czy początku yy, początku dwutysięcznych yy, u nas yy, z grami. No, piractwo było wiesz, mega powszechne. Yy, komputery kosztowały tyle, że już jak wiesz, gdzieś tam go ktoś postawił w domu, to już nikt nie myślał o tym, żeby wydać chociaż złotówkę na to, żeby kupić coś jeszcze do tej gry, znaczy do do tego komputera już po prostu cała reszta to wiesz, to było gdzieś tam ściągnięte albo coś. No, ale z drugiej strony to też już wiesz, buduje jakąś świadomość, tak? No, jeżeli coś ci wiesz, sprawia wiesz, porządny zachwyt, tak? No, to potem mówisz sobie, kurczę, no nie no, tą trzecią część, no to chyba sobie normalnie kupię i będę po prostu głaskał w pudełku, prawda? Albo coś w tym stylu, albo wiesz, yy, mi się zdarzyło tak, że gdzieś tam u kolegi jakąś się zagrałem w aplikację, chyba The Room taka gra była na Androida. Tak się w to wciągnąłem, że, wiesz, tak mi się spodobała, że wróciłem do domu i, wiesz, kupiłem normalnie bez problemu, chociaż ogólnie, y, jakoś tych dużo gier nie, kupu, nie kupowałem, nie grałem w ogóle na, na, tablecie za specjalnie. Bo wiesz, bo mi się spodobała, tak? Pomimo, że on miał tego, wiesz, od zarąbania na telefonie czy tam na tablecie, bo po prostu właśnie sobie tam ściągał jakieś piraty, no ale dzięki temu mógł wyłapać coś, co było warto docenić i, i powiedzmy to gdzieś tam szło dalej, nie? Ta informacja, no bo, Wiemy doskonale, że jak po prostu tych gier wychodzi tysiące, no to nie w każdą jest warto tak naprawdę zagrać albo nie każda będzie akurat, wiesz, tobie odpowiadała. No dokładnie, to, to, to jest to, co... Są, są jakieś dobre strony, no ale Nie to, że... To jest trochę tak, bro walka z rynkiem, no, brakuje tego, żeby były normalne, wiesz, dema, normalne możliwość zapoznania się, wiesz, z grami, tak, no, kiedyś jeszcze te dema były, teraz nie ma, teraz, wiesz, w ogóle zapłać, kurwa, zanim zaczniemy robić tą grę, albo coś w tym stylu, nie, no i to jest takie, wiesz, wzajemne się dymanie takie trochę, nie, kurwa, z jednej strony i z drugiej, no, moim zdaniem, no, więc ani nie jest fair, wiesz, zbieranie tych pieniędzy, tak jak była ta ostatnia historia, że, że była gra o mrówce i, i wiecie, kole się przebalowali hajs, nie? Kojarzycie tego eee, nie, Było, nie, było. Nie, było nie, ja, ja nie słyszałem, no. Krystian, nie? nie? No był gościu zebrał nawet tam jakiś był filmik, wiesz, yy, grał o mrówce, bardzo fajnie wyglądała, bo wiesz, tak no cały świat taką gęstą trawę, wiesz, widziałeś nie tak jak wiesz w jakimś tych produkcjach Disneya, wiesz, tych gierkach wzorowanych, tylko normalnie, wiesz, czułki widzisz na ekranie i z pierwszej osoby, wiesz, mrówką porzędzasz w górę, w dół, wiesz, po, po liściach i tak dalej. I To całkiem fajnie wyglądało. Zebrał gościu na Kickstarterze pieniądze, e, zebrał sobie jakąś ekipę, a ekipa pojechała, wiesz, na zasadzie konsultacji i tak dalej, wiesz, na dziwki, na pizzę, na koks, wiesz wydali kasę całą, no i jeszcze dodatkowo tak umowy mają spisane, że on nie może bez nich tej gry wypuścić, nawet gdyby ich teraz olał i wiesz, chciał tą grę wypuścić, sam zrobić i po trzech latach wypuścić, to i tak nie może jej wydać bo go pozłą do sądu, nie? Więc po prostu wiesz, przeprosił wszystkich smutnym głosem na YouTubie, że będzie im jakoś tam oddawał pieniądze za to, co zrobił w McDonaldzie, czy coś wiesz, i wiesz, i taka historia. No i wiesz... Takie zdarzają się historie od strony wydawców gier, tak? Że jak ktoś chce pomóc, chce zapłacić, wiesz, i gra i tak nie wyjdzie, bo, bo ktoś się okazuje, wiesz, świnią, delikatnie mówiąc, no to... Wiesz, no co, co z drugiej strony, tak? No jakoś to sobie trzeba radzić mhm. czasem. No. Co innego, jak to jest sposób na życie, tak? No bo to jest, wiesz, to jest to wszystko zależy od, od podejścia i takiego, wiesz, no, jakiegoś rozeznania się w tym. No, jeżeli masz wątpliwość, nie wiem, tak samo możesz sobie powiedzieć, masz y, laptopa, który coś, powiedzmy, ci na nim pójdzie, ale niekoniecznie zbyt wiele. No i pytanie, zagrasz w tą grę, czy czy nie zagrasz? Pójdzie ci ona, czy nie pójdzie? No i wiesz, no, możesz testować, oczywiście, tam się, wiesz, y, bawić, zobaczyć i tak dalej, no, ale czy z każdej strony będziesz miał, powiedzmy, w sklepie opcję, żeby kupić to pudełko i potem oddać? No, no niekoniecznie, no gdzieś tam ewentualnie na jakimś Steamie jakiś zwrot powiedzmy będzie, no ale to nie będzie najprostsze rozwiązanie, żeby sprawdzić czy ta gra ci działa. No, dlatego według mnie to jest dosłownie to co powiedziałem z tymi aplikacjami na telefonie, po prostu, po prostu ludzie by o wiele mniej rzeczy kupowali, o, o wiele mniejszą by mieli świadomość tego co się dzieje na rynku, wydaje mi się też, że teraz już to troszeczkę nie ma racji co ja powiem, bo wiadomo konsole, które są na rynku są praktycznie w tym momencie nawet jeszcze nieruszone, ale jak cofniemy się parę lat wstecz, no to piractwo i łamanie konsol napędzało sprzedaż tych konsol, więc to nie to, że ja bronię piractwa, ale powiedzmy sobie, nie widzę jakichś większych strat dla jakiegoś złego czynnika, wiecie, w tym piractwie, o którzy wszyscy tak mówią, że, że o Jezus, piraciłeś grę, to panda gdzieś tam umrze, albo inne takie rzeczy. No, po prostu ludzie by mniej grali i czy to by się dobrze od, odbiło na rynku? Wydaje mi się, że raczej by się to dobrze nie odbiło, ponieważ zobaczcie, m, ktoś wydaje grę e, i i słuchajcie, no płacisz za, za grę 200 zł, Tak? E, kupuje tą grę powiedzmy sobie 50 ludzi. 60 ludzi spiraci tą gierkę. No nie? Czyli 120 ludzi tą grę zobaczyło. I jak wypuszczą kolejną część, która, na konsole, która tak jak jest teraz na przykład Xbox One albo PlayStation 4 nieprzerobiona i ta gra będzie tylko na tych konsolach, no to te 120 ludzi powinno się zdecydować kupić, jeżeli im się ta gra spodoba, tak? A w przypadku, kiedy nie ma piractwa, no to co? No to 50 albo 40 ludzi tylko tą grę kupi. No to ciężko powiedzieć, Tomku, bo kupiło 60 osób, później drugie 60 spiraciło. Nie wiadomo, czy te pierwsze, co, co kupiło, czy im się wszystko podobało, może już 20 się wykruszy. Tych nowych, może z tych nowych. Myślę, że wiesz, sam, sam piraciłem kiedyś i wiem, jak to mniej więcej wygląda, i tak jakbym nie miał konsoli, tak jak miałem kiedyś peceta na którego mogłem walić ile chciałem, a gry na konsoli były dla mnie ceną zaporową. Więc z tym w ogóle po prostu to olewałem i, i piraciłem y tak jak mogłem na PECETA, ale później no, później po prostu zacząłem pracować i tak dalej. Więc myślę, że osoby, które piracą, one będą piracić dalej. E sam, sam mam jeszcze y znajomych, którzy to robią i z tego co widzę po nich to nie wydaje mi się. Coś tam pomału, jakaś tam promocja za tam parę funtów, to jeszcze coś ci wezmą na Steamie, nie? Ale, ale tak to nowe tytuły walą jak się masz. Więc to też nie jest takie proste. No i mogę się założyć, że jakby właśnie piratstwo zniknęło ze świata, no to oni by nie grali już. By pierwsza rzecz, którą o której chcę powiedzieć to jest naprawdę teraz bardzo duża możliwość, bardzo dużo gier free to play, wcześniej tego typu gier nie było, więc to też jest jakiś sposób zarobku i można naprawdę pograć fajne tytuły free to play i są takie i faktycznie nie trzeba na nie dużo wydawać ale czy by nie grali? No i za darmo jeszcze gry rozdają. O, za darmo. Ja mam już chyba ze 4 ściągnięte na Originie. Ostatnio Need for Speed'a Most Wanted, tego nowszego ściągnąłem. Niestety okazało się, że chodzi mi gdzieś tam dwie klatki na sekundę, więc yy, no, nie pograłem. No ale... ale no tak. no właśnie to jest też przewaga w, na PC, tak? Jeżeli idziesz sobie na Steam albo idziesz sobie na Goga, patrzysz, a tam wiesz, promocję za nie wiem, funta, dwa funty czy trzy funty i to naprawdę gry w miarę spoko i wcale jeszcze nie tak stare więc e, myślę, że, myślę, że jeżeli jesteś takim graczem, graczem, graczem to to nie będziesz aż tak piracić no, e, tak mi się wydaje to nie znaczy, że prawdziwy gracz nie musi piracić bo nie, chyba też nie o to chodzi ale, ale ja myślę, że taki gracz, prawdziwy gracz, jeżeli by nie było piractwa, no to chyba by w końcu kupował te gry no, tak znaczy ja myślę, że by kupował pytanie, jak on się wychował, no tak, tak. No to, no to, no to też. Wiesz, to, że się wychował na kradzionym. To nie znaczy, że wiesz, że, że nawyk można teraz usunąć, bo bo ktoś mu każe za to płacić, no to jest też jakieś rozwiązanie. A, a, a powiem wam jeszcze, że tak, tak, to tak jest, jak. To jest dokładnie no. to samo, jak ci HBO włączają na miesiąc za darmo. Yy, dokładnie tak. A, a ja jeszcze wam powiem, że tak jak patrzę na przykład po swoim bratu, który ma 11 lat mniej, to on ma peceta, już, nawet takiego mocarnego pc -ta, ale on tylko Counter-Strike, LOL. Counter Strike i Lol, z tego co. A, i, i Minecraft. I to jest wszystko, w co gra, i on, on to gra cały czas. Cały czas. Więc. No z, ty, z tymi grami jest teraz troszeczkę inaczej, jak było te 15 czy 20 lat temu. No, nie, nie, nie wyobrażalibyśmy sobie, żeby, że ktokolwiek będzie znał, grał w nas w jakąś mobę jeszcze 15 lat temu. Cały czas, i jeszcze nie będzie za nią płacił. Więc to, troszeczkę troszeczkę z tymi grami by było inaczej. Gdyby może nie było kompletnie innego, piractwa, to nie wiem to nie można powiedzieć, że praktycznie to już dzimie, to już już troszeczkę już troszeczkę żyjemy w takim świecie bez no już, już, już troszeczkę tak, już troszeczkę, tak, no już już z konsolami jest problem i to i to z jakimkolwiek konsolami. więc sobie w ogólnie można powiedzieć, że konsoli się nie da już spiracić, tak. Został komputer, a już widać, że te zabezpieczenia ten denowo, czy czy te, tego typu zabezpieczenie. Już, już, już chłopaki mają z tym problem i tak jak mówię, Just Cause 3, FIFA 16, w ogóle większość, 90% gier multiplayerowych, no praktycznie jeżeli nie macie oryginału, to i tak nie pogracie, i tak nie pogracie, tak, więc, więc, więc tyle. A z singlem, no to, no to no wiem, że jeszcze Fallout 4 spokojnie, spokojnie możecie ściągać i grać, ale, ale myślę, że to z biegiem czasu będzie się zmieniać. No, e, dobra, słuchajcie, koniec. E, jedziemy dalej, e, news Rafała, Rafał powiedz o tym zwierzęciu, o co chodzi z tym, bo ja nie wiem, o co chodzi. Widzieliście jakieś te nowe filmiki, e, w sumie nie wiem, czy to były zapowiedzi, takie, takie w zasadzie chyba trochę humorystyczne, pokazanie możliwości jakichś tam pewnych rozgrywki w, w, w Far Cryu, Primalu. No, znaczy, e, powiem wam, że byłem no. na Deadpoolu wczoraj, to miałem zapowiedź w kinie Primala właśnie, ale, ale, ale tam nie było tego zwierzęcia, którym tutaj czytam. Nie było borsuka. Yy, no, a, mi się, a ja widziałem filmik, w którym no. wychodziło na to, że borsuka można sobie oswoić i wiesz, potem borsuka no poszczuć kogoś komplety, innego. Komplety, no. No i to w sumie było całkiem fajne, bo po borsuku się okazało, że można to samo zrobić z tygrysem szablozemnym i go puścić na wielką dziką świnię, na przykład taką wiesz dwumetrową. No i kurde, to w sumie fajny patent, nie? No bo to wiesz, te zwierzęta jakieś pomocnicze w grach, no to się jednak sprawdzały, ale to wiesz, jakiś tam piesek, no, jakiś tam to że okej, spoko, ale tutaj wiesz, tu masz bursuka i, i kurwa tygrysa szablozemnego, no to trochę więcej możliwości jakby, nie? się pojawia, no więc y, fajnie, fajnie, że są takie możliwości i ogólnie fajnie to wygląda, taka wiesz taka trochę, trochę taka dżungla taki fajny klimat no, może tam nie będzie karabinów, no będzie tylko ten wiesz biedny kijek i, i ten łuk, ale myślę, że wymyślą jakieś y, jakieś elementy roz, rozgrywki, które będą powiedzmy takie wiesz dobrze y, wypełniały tutaj ten czas mhm. e, Tonku, coś chciałeś powiedzieć? zobaczycie, że to będzie taka wielka kupa, że będę się z was śmiał na na to nie, odcinku, nie, ja, jak ja, będziemy ja grę omawiać. Ja nic nie powiedziałem. Ja, nic, ja, ja w ogóle nie, nie planuję, Czwórka mnie wynudziła. Ja Dobra, nowego ej, nie biorę, ale... ale naprawdę? Muszę... Borsuk w, w prehisterii był Śmieszny był ten No, no dobra, to podoba mu się, się. Ej, mo może Rafała przekonali do siebie, tak? Spopi. Słuchajcie, jak dla mnie to w tej grze nic się nie klei siebie, to jest... To, to, to, jest, to cię nie może udać, no gra strzelanina z pierwszej osoby bez karabinów w prehistorii z bursukami. Nie, no zobaczycie, będziemy tą grę omawiać na odcinku, to będzie kaplica. nie no to jest jej... Słuchaj, zobaczymy. bardziej się nie kleiło, jak w tu roku napierdalałeś z karabinów do dinozaurów, tak? To trochę się bardziej nie kleiło kupy. No, ja już wolę z tego łuku się tam z nimi ganiać. Zobaczymy, zobaczymy. No, to, to, to, to dziwny twór jest. Zobaczymy, zobaczymy. To i tak w sumie chyba pod koniec tego miesiąca za tydzień albo za półtora, za dwa. Dobra, najmniejsza o to, to jest Far Cry Primal. Słuchaj, Tomku, w tym odcinku nie będę Cię męczył, ale za tydzień Cię pomęczę, więc ta wiadomość o Twoim nowym projekcie, to powiem dopiero za tydzień. Słuchajcie, sprzedaż. Sprzedaż mamy stosunkowo nową. Aha, chcesz powiedzieć o tym Walking Deadzie? że wychodzi 23 lutego Walking Dead? Chodzi ci o nową część tak, tak, tak. Mission o, czy kol... serial? Dokładnie, dokładnie. No? O, kolejną, o kolejną grę o Telltale, The Walking Dead Mission, serię jeszcze jakoś to ma tą podtytuł, gdzie gra się skupi właśnie na tej bohaterce. Ci, co oglądają serial, wiedzą kto to jest. Ci, co nie oglądają serial, no to w skrócie jest to najle największa bab babka z jajami, jaka jest w ogóle w serii The Walking Dead, która rościna głowy ząbiaków mieczem samurajskim, i ja się troszeczkę stęskniłem za The Walking Dead o Telltale, Tale, mimo że powiedzmy sobie tamte poprzednie były czasem troszeczkę nudne, ale patrząc po tym, co zrobili z Borderlandsami, to mam, mam bardzo dużą wiarę w, to, w tą gierkę. I ona już 23 lutego wychodzi. Mam nadzieję, że za małe pieniądze będzie, to, to, to będzie trzeba wziąć się i ograć. E, tak. Ja jeszcze tylko powiem, że to w ogóle dziwna sytuacja była z tym The Walking Dead, bo było cicho, cicho, cicho. Aż ja chyba nie wiem, z 2 czy 3 tygodnie temu e, e, widzę. Z 2 z tygodnie temu widzę informację, że The Walking Dead wychodzi i to już w lutym. Co? Jakoś tak nie, nie, wiem, nie wiem czy słyszałeś o tej że miesiąc czy dwa miesiące temu słyszałeś o czymś takim? Tomku? Znaczy ogólnie coś tam mówili, Co, ale... Coś tam tak mówili, ale żeby był mistrzą, zwykły, że ona... Zwykły że... zwiastun był, powiedzmy sobie Aha, te, te, tego. No to nie, to, to może ja byłem, spałem w komórce pod schodami i może nie słyszałem. Albo nie lubi serialu, o, po prostu. Nie, serial bardzo lubię, bardzo lubię, aczkolwiek jeżeli miałbym z tobą rozmawiać na temat największa baba z jajami, to nie powiedziałbym, że jest to ona, ale nie będziemy o tym mówić. W odcinku. To może tak kiedyś sobie pogadamy o tym. E, dobra, słuchaj, no. Ej, ale czekaj, czekaj, Krystian, bo my tam o tym Borsuku powiedzieliśmy, a jeszcze o Lisku chcieliśmy powiedzieć z Tomkiem. O Boże, o jakim Lisku? O rudym. Co lej, co jabłka lubi bardzo, jej skrzynki. Co jabka lubi. I skrzynki niszczyć. I może wróci no. wreszcie do swojego A, domu. tak? Aha, praktycznie. Aha, aha. No dobra, okej. Okay, no to tak, było, było kilka tam sytuacji. W sumie i tak się zastanawiałem w sumie już po tym PlayStation Experience, czy wspominać o tym, że tam pojawił się ktoś w koszulce krasza. No wiadomo, że takie rzeczy się gdzieś tam zdarzają i zapowiedzi powiedzmy takim bocznym torem. Wtedy się zaczęły jakieś plotki Potem jakieś się pojawiły dwie wrzuty z jakiegoś tam, nie wiem, jakiego, kazachstańskiego chyba oddziału Sony, czy, czy, czy coś, gdzie tam, wiesz, gdzie jesteś, krasz, gdzie jesteś tam poszukiwania bandykota I ja najświeższy news jest yy, Tomek Jaki, tam chyba ktoś ze sklepu tak, z tam firma jakaś, krzak, nie wiemy jaka, ale że... Produkująca te zabawki Dokładnie. na Sony, nie? Tam te wszystkie figurki Godowora i są. Jakiś tam pracownik powiedział w wywiadzie z jakimś youtuberem, mniejsza o to, że Crash wraca na konsolę Sony, że, że po prostu zabawki będą, wszystko będzie i to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo by to oznaczało, że Sony wykupiło od Activision prawa do marki, co myślę, że Activision tanio nie sprzedało, jeżeli w ogóle ta, taka sytuacja miała miejsce, nie? No i oczywiście kazali i to od razu wiesz, opublikowali, że on się jednak pomylił, tak? No, ciekawe, niestety, ciekawe. Wiesz, cisną go o to, ale myślę że, myślę, że coś z tego będzie, tylko po prostu chcą zrobić wielki boom. O, o by się nie okazało, że będzie... Chociaż też by było fajne, ale żeby się nie okazało tak jak z Ratchetem i Clankiem, tak? że, że to będą jakieś remake'i starych części plus film do tego, no bo po Sony możemy się wszystkiego spodziewać. To, to jest może zapowiedź, że będzie podwójnie wsteczna kompatybilność, tak? Czyli nie, już nie z PS2, a z PSX-a będziesz mógł, wiesz, gry odpalić. Też może być w ten sposób, że Crash wraca na PS3, a, bo super. Ale, ale ja i tak bym grał, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że że w sumie zobaczcie, że teraz PS4 chyba nie ma jakiejś takiej typowej maskotki, no bo na PS3 się w sumie przyjął chyba najbardziej Sackboy, nie? Tak, tak, e, Sackboy. Gdzieś tam mimo wszystko, ale na PS4 nie ma. Nie Jak ma, to nie, nie ma? Knak. knak jest! Nie, uspokój się. Nie, nie, nie. nie. A ja, ja w ogóle myślałem w tym Last Guardian, jakby to wyszło. I ten duży potwór on taki... To, to tak, to o tym sobie bardziej, bardziej myślałem, ale nie, nie, nie. A Microsoft ma? Forza? <głos> e, nie, a myślałem sobie o tym Ori. Ori, Taki Ori, Ori o te... Nie, przepraszam. Ale nie no, Microsoft ma cały czas masterchefa swojego, nikt nie wie, jak no tak, on wygląda. No, ale no to. Znaczy oni mają masterchefa no, Masterchef no, master no, jest. Każdego Xboxa tutaj ikoną, tak, o. i to jest jakby jednoznaczne. A w ogóle słyszeliście o tym, że y, tą kortanę, która jest na, na Windowsach 10, yes. y, to tą kortanę tam podobno molestują trochę ludzie. I, I zadają jej takie różne dziwne pytania i, i w ogóle, nie? I, I Microsoft stwierdził, że będzie sobie tam zmieniał jej te algorytmy, żeby ona była taka bardziej niedostępna w tych kwestiach i po prostu, wiesz, potrafiła, nie wiem... Wykręcić to, numer na policję, znaczy, może nie coś, może coś takiego, chodzi o ukaranie, tak? Żeby nie dawać yy, wrażenia, że tego typu teksty są bezkarne, o, coś bo, takiego, bo, nie? Żeby nie była, nie okazywała uległości. Miesięczna blokada Kurwa, na reddit, ja No, ale wiesz, z Siri nie ma takich problemów, nie? To wszystko przez halo, wiesz, że, że, że, Cortana była w halo. Tak. E, dobra, no, e, więc oni, oni mają swoje. Lisek wychodzi, zobaczymy, no, o ile wychodzi i czy wychodzi, być może wyjdzie, sam jestem ciekaw, bo w sumie mieliśmy generacyjną przerwę, prawda? Bo na trójce w ogóle go nie było, kompletnie. No bo stracili, sprzedali no, no... prawa, nie? No tak, tak, tak, ale nie, nikt tych praw nie wykorzystał w żaden sposób. No, bo... Kurde, ale jak ja nie widzę tego, jak ktoś coś kupuje i to ma leżeć potem w piwnicy, o, wiesz? Znaczy, no wiecie, no i jak to było? Najpierw Max.com, czy Maxi.com potem Activision chciał coś z tym zrobić, czy to jest jedna komórka mniejsza z tym. Chcieli zrobić, wyszło jak wyszło. Każdy zapomniał o Crashu. Dzięki Bogu nie, nie skończył Crash jako Skylandersi, tak jak Spyro no. Za to można tylko się cieszyć. No to się cieszmy. Dobra, słuchajcie, chłopaki, jedziemy. Jedziemy, e, mamy już godzinę za sobą, a jesteśmy właśnie dopiero teraz przy sprzedaży, więc... W dupie jesteśmy, no lecimy. E, w, dupie, w dupie też jesteśmy. E, dobra, więc słuchajcie, sprzedaż. Sprzedaż 15... E, e, Boże, z, z zeszłego tygodnia, więc świeżutka. E, słuchajcie, pierwsze miejsce ku mojemu zaskoczeniu Black Ops 3, drugie miejsce Lego Marvel Avengers... E, trzecie ma nowa FIFA, FIFA 16, czwarte miejsce GTA 5 piąte Star Wars, Battlefront, szóste, bardzo się cieszę Rainbow Six Siege, e, siódme Just Cause 3, e, ósme jest Fallout 4, 9, ostatnie Assassin's Creed Syndicate i ostatnie miejsce 10 Minecraft Story Mode. Słuchajcie, lista jak lista, nie było żadnych nowych, większych tytułów. The Witness ewentualnie mogłoby się pojawić, bo było takim tytułem, ale widzę, że nie ma i chyba już nie będzie. The Witness pojawiło się chyba tylko i wyłącznie na PS4-kach, tak? I PC-tach chyba, Tomku? Tak, wyłącznie na PS4 i na PC-tach. Tak, tak, więc nie, więc chodzi o to, że ta konsolowa sprzedaż jest jednak trochę mniejsza. Aczkolwiek to jest też uwzględniony PC, więc, no ale tak. Szkoda, że nie ma ogólnie. No więc myślę, myślę, że tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Syndicate jeszcze walczy, to dobrze. W sumie ostatnio go kupiłem, nawet, nawet go ostatnio widziałem i i wydaje się fajny, aczkolwiek taki zupełnie już trochę inny klimat. Tro, trochę mi zagubił ten klimat tego Assassin'a, ale, ale no, jeszcze, jeszcze pogrom zobaczę. No i, i z Rainbow Sixem się super cieszę, fajnie, że cały czas jest na topie, no, bo ja w to gram. No, dobra, więc tu się nic nie zmienia, zobaczymy za tydzień, jak te DLC się trochę posiedzi, co tam się będzie działo. Słuchajcie, tematy growe. Mamy sporo gier, nie wiem, czy zdążymy. Zobaczymy, czy zdążymy. Ja nie chcę zaczynać, więc niech zacznie. Eee... Eee... Niech zacznie Tomek. Wiecie, czasem dobrze dla zdrowia, tak, wyjechać na parę dni poza miasto, nie? Z daleka od, wiecie, miejskiego zgiełku, zrelaksować się. jaki kozak, wiedział, jak zacznie, no dobra. Zregenerować siły, wiecie, te wiejskie powietrze, krówki, powąchać gówno, takie różne smaczki wiejskie, nie? No, chyba, że mówimy tutaj o wypadzie na wieś, jak to ma miejsce w, w dodatku, który grałem do gry Dying Light o nazwie The Following. No wtedy według mnie sprawy mają się zupełnie inaczej, bo, bo kurczę ten dodatek jest naprawdę zajebisty. Okej, okay. Tomku, zanim będziesz opowiadał o tym dodatku, powiedz mi jedną rzecz, czy to jest samodzielny dodatek, czy, jeżeli, czy teraz jak kupię sobie grę, zdajemy na to za 200 zł, to już kupię sobie z tym dodatkiem i czy jest on samodzielny i czy coś zmienia do podstawki, to są moje pytania. Ogólnie zacznę od tego, że do podstawki dostali wszyscy patcha, który na Xboxie waży 17 GB, a na PlayStation 4 mniej, bo 3 i ten patch wnosi troszeczkę nowości, bo zmienia grafikę, zachowanie zombiaków, nowe animacje parkura, tak, więc troszeczkę tam zmienia ogólnie gry. Gra wygląda na konsolach ładniej. Jeżeli chodzi o dodatek, to nie jest to samodzielny dodatek, więc musicie mieć podstawkę, albo na płycie, albo w wersji cyfrowej i musicie po prostu pobrać dodatek w wersji cyfrowej na konsole. ewentualnie F fizycznie nie można go kupić. Fizycznie możesz kupić ten dodatek, ale tylko z podstawą, tak? To się podstawą. nazywa Dying Light no, no. NH Edition i ona okay, jest za około okay, 170 zł. 170 zł kosztuje, tak? Tak, na konsolę, więc... Super, bo na super. komputerze możecie sam, sam dodatek dokupić bez nie, problemu. nie ograłem w jedynkę, ale widzę, że było, bo była właśnie taka średnia dosyć, poprawili dodatek jest... Więc, więc właśnie, jeżeli będę, te, jeżeli będę targetował, to w to. Dobra, jedziesz Tomku z Dying Lightem. E... Ogólnie nie ma co sensu tutaj w ogóle o warstwie fabularnej gadać, poza tym, że podczas tej wycieczki na tą wioskę, na, tą, na te plenery wiejskie, jak pojedziemy sobie, to będziemy musieli rozwikłać zagadkę, e, ludzi, którzy są odporni na, na, na, wirusa, tak, którzy, na wirusa, który zmienia ludzi wchodzące trupy, e, i to naprawdę ten wątek jest bardzo króciutki, bo w, powiedzmy sobie w ciągu, w ciągu Dwóch krótkich wieczorów miałem już 80% skończonej głównej fabuły, ale jak to było w podstawce, w tej grze mamy bardzo dużo różnych zadań pobocznych i, i grania jest mnóstwo, bo mapa jest dwa razy większa niż obydwa, obydwa miasta z jedynki. E Region jest naprawdę różnorodny. Mamy polany, mamy jakieś stodoły, mamy tereny leśne, mamy miasteczko, mia mamy plaże, kaniony, góry, więc naprawdę jest różnorodnie. Można troszeczkę po, po, pozwiedzać, pooglądać. Niezwykle klimatyczne to wszystko jest, i pierwsze skojarzenie, jakie miałem yy, grając tą grę, to jest po prostu The Walking Dead, tak? No, to jest jeden do jednego klimat z serialu. Oczywiście, no, troszeczkę podkolorywane graficznie, bardziej kolorowe, ale, ale naprawdę można się poczuć, jak Ricky i jego ekipa, jak tam chodzą sobie i będziemy te ząbiaki niszczyć, szlachtować, kroić, strzelać, wszystko będziemy z nimi robić. Ale. Tak sobie myślałem, że taką, takim główną wisienką na torcie w tej grze to jest pojazd, bo w dodatku dostajemy, żeby przemieszczać tą ogromną mapę takiego bagiego, taki, taki samochodzik orurowany, bardzo zwrotny, szybki. I ten pojazd możemy sobie modyfikować, mamy różne różne części, które możemy wymieniać, możemy je unowocześniać, możemy statystyki podnosić, możemy, tak jak wiecie, w podstawce mieliśmy swoje umiejętności, które po prostu odblokowaliśmy z czasem, tak samo tutaj w tym pojeździe możemy te umiejętności z czasem odblokować, czy to będzie dodatek w nitro, czy będzie to jakieś wzmocniony pancerz i takie różne rzeczy, więc więc ten pojazd możemy naprawdę zmodyfikować na różne, różne, różne style. Ogólnie fizyka tego samochodu, bo się obawiałem, że, że będzie tragiczna, jak jak to ma miejsce w przypadku gier serii Far Cry, no to, to tam ten ta fizyka z pojazdów jest tragiczna. Tu jest bardzo fajna, wiecie, no, można złapać gumę, można zniszczyć co jakieś części, które zniszczyć części, które wpływają na jakość prowadzenia tego samochodu. No dużo jest. Widać, że nie jest to taki, takie coś wprowadzone na siłę, wiecie, jak to czasem w grach wygląda. Jest to fajnie, tu wszystko przemyślane i z głową zrobione. Jedyny taki minus, jaki mam do tego samochodu, to jest e, brak logiki, logiki, według mnie, bo Podczas gdy zdobywamy ten samochód, to jedna z pobocznych postaci mówi do nas taki tekst, że o brawo stary, znalazłeś jedyny działający samochód w całym tym rejonie, super, teraz możemy mieć samochód i tam takie różne rzeczy. I to byłoby wszystko super, gdyby po drodze, po drodze nie musiałbym omijać tysiące wraków, które są w stanie idealnym praktycznie, wiecie, to tak troszeczkę głupio wygląda, że, że macie jedyny działający bugi w pośród tysiącach różnych wraków, czy to pick-upy, czy to jakieś e, sedany, czy no masę, po prostu masę. E, wiadomo, że to troszeczkę, wiecie, z, e, z poziomu technicznego pewnie by było zrobić trudno, no bo to by się taki zrobił już naprawdę otwarty świat ale GTA. no ale to tak głupio wygląda. tak no. I też jeden jest minus, jeżeli chodzi o system checkpointów. Mianowicie kiedy jesteście na misji, pojechaliście samochodem na misję i niestety udało wam się zginąć, to będziecie odrodzeni w pobliskiej takiej wieżytce. Tylko, że samochód nie, nie, nie zresetuje się z wami, tylko będzie w tym miejscu, w którym zginęliście. I czasem dochodzi do takich komicznych sytuacji, że musicie półtora kilometra i z buta, żeby dojść do miejsca, w którym zginęliście i, i podnieść samochód. A uwierzcie mi, chodząc na piechotę w tej grze to jest e, gwarantowana śmierć. E, dlaczego? E, postać, którą sterujemy specjalizuje się w parkurze i w podstawce mieliśmy no, z wachlarz możliwości. Mogliśmy się wspinać na dachy, po bokach budynków, e, robić różne cyrki, a tutaj praktycznie mamy przed sobą pole i, i, i tylko pole. I kiedy zaczynają nas od, obkrążać różne różne, wiecie, zombiaki, no to się robi gorąco, bo nie możemy uciekać wertykalnie, tylko cały czas musimy spieprzać w jednym kierunku, no i się robi nieciekawie, tak? E, ogólnie, ogólnie dzięki temu, a czy dzięki temu? Ogólnie przez to jest troszeczkę taki większy survival i, i gra się staje trudniejsza i troszeczkę irytująca, wiecie? Ale Dodatek do Ogólnie widać, że Polacy naprawdę zaczynają robić dobre gry i umieją robić te gry, w sensie nie wydają jakichś dodatkowych skórek, tak? jakichś malowań na pistolety za, za, za powiedzmy sobie 20 zł, tylko wypuszczają dodatki, które praktycznie mogą służyć za same oddzielne gry. Tak, tak samo było z Wiedźminem i tak samo widzę, że jest tutaj. Z tym, że ja słyszałem, że ten świat naprawdę jest ogromny, i to taki ogromny, ogromny, ogromny, że ten świat chyba jest większy niż w ogóle w podstawce był, a to, to już jest nieźle, ale yy, strasz, strasznie właśnie yy, porównałeś model jazdy do Far Crya, a, a grę do, do, ogólnie do takiego Walking Deada, ale ja mam w ogóle wrażenie, że to jest właśnie taki Far Cry w Walking Deadzie. I, I spoko. Czy graficznie Tomku widzisz różnicę, bo coś czytałem, że graficznie tam się coś miało polepszyć i teraz polepszyło się, czy nie? Znaczy przez to, że, że nie mamy tak horyzontu, wiecie, że nie mamy tak przesłoniętej całej mapy tymi wszystkimi blokami, budynkami mhm. no, no, no. to widać promienie światła, wiecie, jakąś mgłę, jakieś, jakieś tam inne takie bariery graficzne. Które naprawdę ładnie klimat po, podnosząc do góry w tej całej grze, graficznie troszeczkę lepiej jest, e, ogólnie, przez to, że, że jest dużo roślinności. Wiecie, jak w grze jest dużo roślinności, to gra automatycznie ładnie wygląda i te wszystkie pola, drzewka, krzaki, wszystko to podczas, wiecie, e, podczas gry się rusza. Na to jeszcze promienie z światła zmienne, wiecie, dzień, noc. No, naprawdę jest to bardzo ładna gra, nawet można powiedzieć, że. O wiele ładniejsza na przykład od Far Crya 4, tak mi się wydaje. Uuu, a Far Cry 4 był w, w miarę w porządku. Himalaje, ładny był, ładny był. Dodaj, tak do tego, dodaj do tego jeszcze możliwość włączenia latarki w nocy, żeby sobie ułatwić widzenie i dynamiczne cienie, które które praktycznie też dużo zmieniają w grze, bo podczas jazdy z samochodem, jak włączycie światła no to, to widać tylko przy, widzimy malutki wycinek mapy przed sobą, jak jedziemy, tam powiedzmy stoi ileś na godzina, a za nami e, biegną dwa hantery, które chcą nas zniszczyć. No i jest fajny klimat. Ogólnie e, dla zainteresowanych, jak to wygląda, bo wiecie, opisać słowami grafikę jest troszeczkę trudno, e, możecie na nas na nasz kanał YouTube wejść i tam jest ponad 2 godziny na transmisja z, właśnie z dodatku z tej gry, więc zapraszam was, obejrzyjcie sobie, jak to wygląda. Mhm, tak. E, dobra. E, Tomku, po, powiedz jak, e, znaczy, w jakim etapie jesteś, jeżeli chodzi o przejście tej gry? Znaczy w tym momencie, tak jak mówię, no mam 80 parę procent. 80 parę i... procent, no właśnie, I, i powiedz mi, czy w tych 80 paru procentach ten, do, ten dodatek jako, jako dodatek, bo mówię, ja, ja, ja, ja słyszałem, że nie jest długi. Czy w tych 80 paru procentach e, tyle czasu samo spędziłeś, co w 80 z podstawką? Wydaje mi się, że w podstawce o wiele więcej, znaczy Więc o wiele aha. dłużej zajęło mi dojście do podobnego postępu w Fabule, bo tam wiadomo podczas połowy gry zyskaliśmy dostęp do drugiej części mapy z innym miastem. Tutaj mamy ten jeden region i tylko tyle. Podczas głównej kampanii fabularnej, no to będziemy musieli troszeczkę pojeździć z jednego końca na drugi koniec, żeby to pozwiedzać, różne, że zobaczyć takie specyficzne miejsca ale poboczne misje. Tego jest masa, tego są najróżnie, najróżniaste typy od, od wyścigów tymi kładzikami po roznoszenie listów poprzez jakieś takie e, dłuższe poboczne wątki, jak jak zwiedzanie e, jak zwiedzanie kanałów. Wiadomo, w każdej grze z ząbiakami muszą być etapy z kanałami e, to nie mam najmniejszego pojęcia, ile, ile jest tych pobocznych wątków. Wydaje mi się, że, że będzie masa godzin, tak, z 20 godzin minimum, żeby ogarnąć te wątki poboczne. No i plus dodajmy do tego rozwój postaci, rozwój, rozwój pojazdu. No i totalną wolność w zabijaniu zombiaków, tak. To, to jest drugi, drugi taki główny feature tej gry. No po prostu tam można się bawić w nieskończoność powiedz mi jeszcze Tomku bo ja, ja pytałem się ile wszystko kosztuje a ile są dodatek kosztuje? około 80 zł nie wiem, nie wiem jak w przypadku PCT ale na konsolach to jest chyba 75 zł albo 89 aha. Aha, aha. No więc, więc naprawdę to nie cena, jest duża cena, cena z, tak, za to co dostajecie aha. i jeszcze, jeszcze powiedz mi o dubbingu bo słyszałem że jest polski dubbing i jak on ogólnie wypada? dubbing w Dying Light, czy to w podstawczy czy, czy w dodatku zawsze był słaby drętwy, tandetny normalnie kategoria, wiecie klasa B filmów, ale to nie przeszkadza, no ja gram po polsku e, jest słaby ten dubbing, naprawdę jest słaby, nie wiem jak po angielsku to brzmiało, jak to brzmi po angielsku, ale to nie jest coś co przeszkadza, no, nawet to tak troszeczkę nastraja, że, że, że ta gra nie jest aż tak bardzo na poważnie bo e, jak jak chodzicie i naprawdę zabijacie, kroicie te zombiaki, jak ta krew się wszędzie leje, jak oni wyją i w ogóle to jest taka, taka odskocznia od tego, że widzicie jakiś taki luźniejszy, luźniejszy klimat w scenkach, bo, bo można tak powiedzieć, że te, te, ten dabik taki troszeczkę jest luźniejszy. Tak, czyli ogólnie masz wielką frajdę z rozjeżdżania zombiaków. No Jezus, ja uwielbiam Uwielbiam wszystko, co jest związane z zombiakami, tak? The Walking hmm. Dead, Dying Light, jeżeli by mi zrobili GTA 5, do GTA 5 dodatek, taki w stylu jak do Red, Red Dead Redemption. Redemption no, o Jezus, ja bym sypał we ekran pieniędzmi, tak? No, tak? no tak, tak, tak, No dobra, Tomku, no to, to myślę, że możemy kończyć temat Dying Light'a. Czyli ogólnie polecasz jako dodatek. Ka każdemu do podstawki, ale ogólnie polecasz jako cały kształt? Oczywiście, no to jest kolejny, Techland to jest kolejny po CD Projekt, jak dla mnie ulubiony polski deweloper i, i śmiało 9 na 10 można tej grze dać, bo na tyle ona zasługuje jeszcze w tej cenie, taki dodatek, nie no... Trzeba zagrać. No. Jak ktoś miał podstawkę, no to musi wziąć. A jeżeli ktoś nie grał nigdy w podstawkę, to niech śmiało weźmie tą edycję rozszerzoną, bo za te pieniądze, no nie, nie znajdzie takiej drugiej gry na konsolach. Tak? No, to jest kapitalna, kapitalna gra zabijanie ząbieków. No. Tak sobie patrzę, że w sumie ten dodatek wyszedł. Rok po premierze, pod, ta, podstawki, więc też e, sporo czasu ogólnie. E, tak. Ale, ale fajnie, fajnie, ja chyba też e, zacznę się tym interesować. E, dobra, więc e, słuchajcie, jedziemy dalej, czasu mamy oczywiście coraz mniej, ale no dobra, ja, ja, ja mogę nie mówić dzisiaj. E, Rafale. E, więc opowiedz e, o grze, w sumie naszego słuchacza Igora, prawda? O, on gra, a w, w ogóle można grać. E, PC kontra PS4, czy, czy nie? Nie, nie Bo można. Ja się... Nie, nie można. Aha. E, no nie dobra, dobra, więc... Nie ma krasplaya cross... mm -hmm. Cóż mogę to powiedzieć jedziesz... o czołgach? No, mamy Rafale. mamy grę niedawno po premierze to co zauważyłem na, że... na, na PS4 oczywiście tak. No. No, jakby nie patrzeć no jest to dosyć stara już gra ale w... nie miałem styczności wcześniej z czołgami to to też trzeba od razu sobie powiedzieć że World of Tanks to, to jakby moje pierwsze doświadczenie z tym produktem gra jest bardzo na pewno fajnie zrealizowana jeżeli chodzi o, o grafikę nie oszukujmy się no tutaj sterowanie jest jest trochę arkadowe i, i trochę mi się w sumie nie podoba, bo jakoś tak naturalnie mi się mm, wydaje, że fajniej można byłoby sterować czołgiem, tak jak się to robi naprawdę, czyli mieć powiedzmy yy, bezpośredni wpływ na lewą, prawą gąsienicę gdzieś tam na przykład triggerami, a, a powiedzmy oddzielnie sterować yy, wieżyczką I, i trochę takie typowe sterowanie po prostu lewym stickiem, żeby wiesz, yy, nie wiem, wiesz, zawracać, jechać gdzieś i tak dalej. No Nie zawsze jest wygodne, na duży plus na pewno zasługuje możliwość uruchomienia tempomatu, czyli, czyli auto po prostu jazdy do przodu czy tam do tyłu, bo wtedy się po prostu nie męczy trzymając tego, tego stika. No, jednak tutaj trochę czasu trzeba powiedzmy spędzić na tym, żeby gdzieś tam dojechać. Te czołgi nie są zbyt szybkie. Tylko, że, tylko, że mimo wszystko uważam, że lepsze byłoby sterowanie takie, takie, naturalne. No, może, bym się, może bym się, szybko nim zmęczył i, i, i naprostował tak myślenia, no, ale nieważne. Natomiast samo strzelanie już jest całkiem fajnie oddane, jest dobrze zrobione, jest wydaje mi się dość realistyczne, dlatego że tutaj te wszystkie strzały mają tam odpowiednie w miarę kąty lotu pocisków, mają jakąś tam przelicznik powiedzmy zarówno uszkodzeń, jak i penetracji tego pancerza. Można się załapać na, na rykoszety, że odpowiednio pod kątem, jak będzie wiesz ten pocisk uderzony tam, już pomijam kwestię, że są różne rodzaje amunicji, no bo to jakby nie patrzycie z gra free to play i, i tego typu rzeczy jak tam inne rodzaje amunicji to już wymagają inwestowania środków, które raczej każdy stara się przeznaczyć na, na po prostu odblokowywanie kolejnych czołgów, a, a nie wydawanie ich na amunicję. Tak się przynajmniej wydaje z tymi osobami, co grałem. Jak sobie trochę porozmawiałem. Natomiast wracając do samej rozgrywki kurczę, no daje niesamowitą frajdę, dlatego że po, po kilku godzinach gry można już sobie mieć odblokowany czołg powiedzmy trzeciego poziomu, a na tym etapie to można dosyć sporo już pograć tak naprawdę, bo, yy, bo można mieć czołg, który no, nawet lepszą jednostkę jest w stanie zniszczyć jednym strzałem. Oczywiście yy, jest to podyktowane tym, że potem się będzie przez pół minuty ładowało to działo, yy, bo, bo na każdą powiedzmy, Jednostkę ma się tam jakieś pakiety tak zwane się dokupuje, nie można sobie dowolnej części powiedzmy zamontować pojedynczej, tylko jakby tam gąsienicę silnik, jakiś radionadajnik, jakaś wieżyczka właśnie z lufą, tylko właśnie są całe pakiety ulepszeniowe. No i czasem ten pakiet to jest po prostu tylko inna lufa, a czasem właśnie niesie za sobą coś, coś innego. Na PC tak, z tego co się zorientowałem, właśnie jest możliwość takiej pełnej jakby dowolności tutaj w upgrade'ach i w wykupywaniu tych części i wiele osób cisnęło trochę po plejaku, że, że tutaj są te pakiety, ale jak patrzę na to z perspektywy, że, że po prostu gram w to od początku i, i tylko w to, to w sumie nie przeszkadza mi to jakoś bardzo i te pakiety są tak tak dosyć dobrze pozycjonują rozgrywkę, dlatego że można powiedzmy wybrać tylko pakiet z lepszą lufą albo ten, który będzie o mniejszą lufę, ale, czyli tym samym mniejsze uszkodzenia, ale, ale również powiedzmy zapewni tam trochę, że będzie szybszy ten czołg, powiedzmy tam poprawi gąsienicę i ten silnik, tak? więc jakoś tak starali się to dobrze dobrze wydaje mi się, no mają zresztą trochę doświadczenia już w jakby dopasowaniu rozgrywki, żeby po prostu była w miarę sprawiedliwa i, i takie przeświadczenie mi w sumie towarzyszy od samego początku, że o ile można trafić na, na rundę, kiedy jest się na samym końcu stawki i, i dosyć szybko powiedzmy ją skończyć, bo, bo gdzieś tam ktoś z daleka cię jednym strzałem zdejmie, tak, w większości sytuacji się zdarza, że jednak jest z kimś zawalczyć i można więcej niż jednego, dwa, trzy, nawet cztery fragi zdobyć, no to w momencie, kiedy jest rozgrywka, rozgrywka 15 na 15, to jest to całkiem sporo I, i czołgów jest dużo, są oczywiście klasy, nie wiem czy, czy mam mówić tak jakby tutaj ktoś nie grał w to nigdy i się zastanawiał, czy zacząć, no bo w sumie to jest tylko darmowa gra. Wygraliście w ogóle w to jakoś trochę w czołgi nie, gdzieś? Ja, ja nie grałem, ale wiem, że Tomek grał. Tomek gdzieś tam odpalił na jeden dzień, bo, bo, bo, bo z nim gadałem o tą chwilę. No tam jest ogólnie w ten sposób zrobione, że masz kilka klas czołgów, masz takie typowe leciutkie czołgi, yy, które zasadniczo to, to jakimś tam ciężkim karabinem bardziej strzelają, jakimiś seriami niż, yy, niż jakimiś pociskami przeciwpancernymi. Masz czołgi średnie, masz czołgi ciężkie, masz niszczyciele czołgów, które większą mocą, ale powiedzmy jakąś tam mniejszą zwrotnością, zwłaszcza jeżeli chodzi też o, o celowność, o przeładowywanie się charakteryzują, Yy, i jest jeszcze artyleria, która no odpowiednio tam duży zasięg zapewnia, ale yy... znaczy, no, nie będę opisywał każdej klasy tak, no bo to nie będzie porady, no nie, nie, nie, no, w każdym nie, nie, razie nie. jest, jest no, kilka tak. opcji, można się w nich fajnie odnaleźć, dlatego, że nawet nawet jak sobie, powiedzmy, równolegle, równolegle rozwijasz tam dwa czy trzy czołgi, to jakoś nie ma dużego problemu, wiesz, żeby się dobrze czuć zarówno w jakimś fajnym czołgu średnim, jak i w niszczycielu czołgów i powiedzmy, wiesz, wygrywać raz za razem dobrą rozgrywkę, wiesz, jednym i drugim, prawda? I to jest, to jest w sumie fajnie wszystko mm, dopasowane i i fajnie, bo szybko to działa, wiesz, bez problemu tam, żeby zrobić imprezę, bez problemu, żeby zaprosić jakichś tam znajomych, tam do pięciu osób możesz do swojego plutonu e, zaprosić jakby w jednej ekipie grać. E, są klasy tych czołgów, jakby tam jest do dziesiątego teoretycznie poziomu, no ogólnie e, na free-to-playu to jest dużo, dużo grindu, żeby e, wejść na te poziomy już tam ósemka, dziewiątka, ale ale na poziomach właśnie 3, 4, 5 czy tam 6 to już jest naprawdę e, niezła gra i, i można mieć z niej niezłą satysfakcję. Biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę wybór tych czołgów, w tym momencie na Plejaku są cztery nacje. Mamy Stany Zjednoczone, mamy e, ZSRR, mamy Wielką Brytanię i są jeszcze e, niemieckie czołgi. Natomiast no, jest ich chyba... 10 aż na PC-tach, więc podejrzewam, że będą kolejne adaptowali. Tym bardziej, że brytyjskie czołgi to raptem tydzień temu dołączyły do, do gry, więc, yy, na pewno będą to rozwijali w miarę, w miarę gdzieś tam postępów, no i, i zapewniali jakieś tam, yy, nowinki. No i, już w sumie fajna gra. No naprawdę fajnie się, wiesz, fajnie jest tutaj się postrzelać. No, myślę, że dużym plusem dla niektórych może być to, że pomimo, że dużo się tutaj dzieje, naraz to nie jest to taka, wiesz, super dynamiczna roz, rozgrywka, co, co jednak potrafi być wysokim progiem wejścia, powiedzmy, w takie, wiesz, strzelanki multiplayerowe, FPP, gdzie po prostu, wiesz, wpadasz i, i momentalnie giniesz i, i nie jesteś w stanie gdzieś tam przeskoczyć. No, biorąc pod uwagę, że tutaj jednak troszeczkę jest to tempo yy, wolniejsze, chociaż, no, oczywiście tam refleksji w prawne oko też się przydaje, ale, ale myślę, że to dla wielu osób jest, wiesz, jakiś Cenna yy, cenne odmiana, powiedzmy, no bo w sumie nie wyobrażam sobie, w co można by pograć multi, multiplayerowo zamiast tego. Jeżeli chodzi właśnie o, wiesz, o tego typu rozgrywkę, jakieś takie tempo właśnie trochę, trochę powiedzmy swobodniejsze, trochę bardziej gdzie można nie wiem, taktycznie coś rozegrać, no bo tutaj też można się dogadać powiedzmy z, z ekipą, czy tam zobaczyć jakie nawet e, obcy planują ruchy, no bo tam są jakieś sygnały, takie uniwersalne komunikaty, że wiesz, że od tej strony planują jechać albo teraz nie wiem pomóżcie temu, czy, czy coś w tym stylu. I to tak niesie ze sobą dużo, dużo, wiesz, fanu w sumie wtedy, nie? Map jest od groma, bo, bo w tym momencie są cały, cały czas też aktualizacje i wiesz, naprawdę sporo godzin w tej grze spędziłem, a wciąż się pojawiają nowe mapy i wciąż mi potrafi zaczytać mapę, która, e, której jeszcze nie znam. Więc e, nawet, nawet w sumie nie zauważam, kiedy one się tam updateują i czy już znam wszystkie. No i w sumie zawsze cię wrzuci gdzieś tam w rozgrywkę, gdzie jesteś, wiesz, jakąś jedną klasę do góry, jedną klasę w dół. No czasem się zdarzy tak, że jesteś w najwyższej klasie, czasem gdzieś po środku. I w sumie zawsze możesz coś zdziałać. No nigdy nie jesteś tak, że jesteś w czarnej dupie i nie masz nic do zrobienia. Zawsze możesz gdzieś tam, wiesz, od zatoki pojechać przy brzegu mapy, czy też jakimś tam zaułkiem, wiesz, do bazy wroga, zawsze możesz tam wykryć jednostki wroga, no bo to też jest jakiś tam element tych czołgów lekkich, zwiedowczych. No w sumie, w każdej rundzie, wiesz, można znaleźć sobie jakieś zadanie dla siebie. No i wciąga, wciąga, krótko mówiąc, wciąga. Poza tym nie porównywałem sobie z tego z wersją pecytową, ale podobno wersja na plejaka wygląda dużo lepiej graficznie i szczerze mówiąc, niezbyt mam się tutaj do czego przyczepić. Yy, największymi takimi problemami moimi to są jakieś głupoty typu, wiesz, że samochód osobowy gdzieś na w szczycie góry znalazłem, ale ogólnie rzecz biorąc, no to grafika jest całkiem w porządku i nie miałem do niej jakichś zastrzeżeń. Wygląda wszystko fajnie, ładnie. Yy, tomku, ty tak samo gra, yy, tomku, ty tak samo jak grałeś, jak, jak czołgi ci się podobają w ogóle? W ogóle... No. No, w ogóle ja to was zachęciłem w to, żebyśmy sobie wszyscy razem pograli i się skończyło na tym, że ty w ogóle nie ściągnęłeś, ja. Ty? to 40 giga zajmuje, ja nie będę tego szczegółował no, Rafał, początkowo sceptyczny, jak słyszycie, no to jest bardzo zadowolony mhm. a ja z kolei po wstępnej takiej euforii, no to bardzo szybko się odbiłem, a odbiłem Bo? się z takiego jednego powodu ponieważ wszystko fajnie dużo czołgów, dużo strategii, dużo broni, a, ale raczej znaczy broni, wiecie chodzi mi o czołgi, tak, różne tam są te tiry, mhm. pierwszy, drugi, trzeci, mniejsza z tym ale wszystko sprowadza się do tego, że zaczyna się mecz, wszyscy jadą w te same punkty, chowają się w te same punkty, wiedzą gdzie są schowani przeciwnicy, zaczyna się identyczna identyczna strategia jak, jak sześć, mecz, sześć meczów temu, wszyscy praktycznie... Po... Jest strasznie powtarzalna ta gra, tak, że powiedzmy sobie, że tak jak w innych strzelaninach przez internet e, można się nauczyć na pamięć grania, tak? gdzie rzucić granat, gdzie przykłócnąć i w ogóle, e, tak, w tym, e, tak, w tej mechanice tych czołgów, no, nie mamy za dużego pola manewrów, możemy po prostu czołgiem pojechać lewo, prawo, przód, tył, tak, albo pod górkę, albo się schować za budynkiem i w większości moich meczów, powiedzmy sobie 90-80% meczów wyglądało tak samo. Wszyscy chowali się w tych samych miejscach, stosowali te same taktyki i to mnie bardzo od ciebie odrzuciło, no bo po, po chwili ja naprawdę grałem na pamięć, tak? Celowałem w te same punkty, czekałem aż przyjedzie tam ten czołg, celowałem w, za ten budynek, bo wiedziałem, że z niego wychodzi i tak w kółko, i tak w kółko. No i w końcu stwierdziłem, że to nie ma sensu, tak? I usunąłem. Wiesz co możliwe że to był jakiś element yy, trochę takiego wiesz początkowej fazy rozgrywki dlatego że na początku też spotykałem się z tym jeszcze grałem właśnie z kolegą w sumie u niego zaczynałem w międzyczasie jak, jak u mnie się instalowało to akurat byłem u kolegi i, i, i pierwsze jakby tam szlify sobie u niego robiłem. I właśnie było coś takiego, wiesz, on mówi, pojedź w to miejsce, tam będzie dobrze, albo zobacz, gdzie pojadą inni i tak dalej, i tak dalej, ale wcale tak nie musi być, bo wiesz, grałem też z doświadczoną ekipą i tam sobie, wiesz, na żywca ustaliliśmy jakieś takie trochę dzikie strategie, bardzo, bardzo duże znaczenie powiedzmy może mieć to, że wiesz, ktoś poleci trochę na wariata i na przykład w międzyczasie od tyłu w bazie wyczyści artylerię. Wielokrotnie zdarzało mi się tak, że wiesz, że ostatni czołg na mapie to zostawał mój, powiedzmy, już tam podniszczony do połowy, i, i gdzieś tam jeszcze się musiał walczyć, powiedzmy, z jakimś innym, jednym albo drugim, i się, wiesz, tam szukać po tej mapie bądź zająć tą bazę i no może i są powiedzmy no, znaczy nie, nie powiedziałbym że taktyczne możliwości są jakoś bardzo ograniczone przez to, że te czołgi są wiesz, takie jakie są, dlatego że znaczy, nie to, że ograniczone, ale wiesz większość ludzi bezpiecznie próbuje grać, czyli wiesz, bo zginiesz to musisz czekać aż czołg się odrodzi, musisz inny czołg wtedy wziąć... ale to też zależy z jakiego poziomu masz te czołgi tak, no bo na początku grasz tam, naprawdę no takimi czołgami, wiesz gdzie nie możesz sobie na przykład yy, przyjąć w swojej strategii że dostaniesz strzała. Po prostu no, nie i to się właśnie sprowadza do tego, że ludzie bezpieczną taktykę stosują, chowają się w miejsca, w których poprzednim meczu im poszło dobrze, stosują podobne, wiecie, rzeczy, a na przykład... Masz rację, tylko, tylko wiesz, tylko jeżeli już gramy na poziomach czwartym, piątym i, wiesz, potrafić się trafić taki mecz, że no bo niby zawsze jest tak samo, że powiedzmy są dwie, trzy artylerie, dwa, trzy niszczyciele czołgów i potem, wiesz, po kolei tam trzy czołgi średnie trzy ciężkie i trzy lekkie, tak? I to jest taki, powiedzmy, klasyczny yy, trik, ale czasami się zdarza tak, że jest, wiesz, yy, zero czołgów lekkich, same ciężkie i same niszczyciele. Miałem takie rundy, nie? I albo, wiesz, albo powiedzmy, było dziesięć czołgów lekkich, tak? I, wiesz, zupełnie inaczej wtedy rozgrywka wyglądała. Poza tym nie wiem, czy, czy to jest kwestia tego, że na jakiś kolejny poziom yy, teraz odblokowałem, czy po prostu nagle mi się rozgrywki yy, zmieniły, bo bo było coś tam, nie wiem, zaupdatejtowali. Natomiast przez pierwsze dni rozgrywki to zawsze było tak, że można było zająć bazę wroga, tą, w której on się rodził powiedzmy. Nie? I pewnie też tak miałeś. Tak, tak. No, a teraz od kilku dni zauważam coś takiego, że losowo albo właśnie jest taki scenariusz, albo jest scenariusz taki, że rodzimy się po dwóch stronach mapy, a zająć musimy bazę, która jest po środku. I, i wtedy po prostu tam się wiesz, się rozpierdol na środku niezły, bo zwykle to jest taki teren typu małe miasteczko albo jakiś kościół, więc można się schować za nim. Nie ma możliwości, wiesz, znaczy jest możliwość przegrania, jeżeli się nie podejmie interwencji i, i po prostu wiesz, wszyscy zaczynają tam wjeżdżać na dziko, się wiesz ganiać wokół kościoła, jakieś takie rzeczy, wiesz, podjazdy robić, jakieś podpuchy i tak dalej. No więc no to też jest coś co się zmienia powiedzmy w tej grze no i, i też jest inaczej kiedy jest na, na innym poziomie bo, wiesz, bo czasami nic ci nie da wiesz schowanie się w kryjówce żeby móc kogoś kto, kto inny kogoś wykryje powiedzmy ustrzelić z daleka no bo, bo powiedzmy teren na to nie pozwala tak. Więc no nie jest tak do końca, jak mówisz, jak tak dłużej w to pograłem, chociaż faktycznie na początku dopóki, wiesz, no nie poznasz dobrze gry i, i jakby swojego czołgu, to też to też jakby widać tą bezpieczną mechanikę, no ale, ale nie zawsze. Nie zawsze ona się sprawdza, nawet na mapach, gdzie zawsze wiem, że w jednym miejscu będzie rozpizdziel. Zdarza się tak, że, bo jest taka jedna mapa, gdzie po prostu klasycznie zawsze jest, wiesz, dym, ale ja polecę na przykład pierwszy wiesz, inną linią i zawsze za mną pojedzie wiesz, trzech-czterech, bo stwierdzą, a zobaczymy, co on robi, nie? I wtedy wiesz, ciągniesz swoją strategię. No to właśnie właśnie to samo zauważyłem, nie? Jak zacząłem dostrzegać tą powtarzalność w tych wszystkich meczach, to stwierdziłem, że nie będę jechać za, za, za wszystkimi. Jak wszyscy jadą w lewo, to ja spróbuję w prawo, nie. No i na ogół się to kończyło tym, że albo flankowałem wrogów i ich od tyłu tam w. w Kosiłem albo, albo po prostu zdobywałem bazę, więc może jedyny próg wejścia, bo mówi, że jest bardzo łatwy próg wejścia w porównaniu do innych shooterów online, e, to ja powiem, że może jedyna przeszkoda, właśnie jest ta początkowa nuda, która po prostu mm, mnie no zniechęciła, tak. No, początkowe naprawdę bardzo fajnie się na początku przy tym bawiłem, miałem super nadzieję, ale jak. E, później to wszystko zaczynało się robić takie same, powtarzalne i nudne, no to troszeczkę mnie to odrzuciło i usunąłem grę z dysku, więc jeżeli ktoś zaczyna nudzić z tego, co ty mówisz, Afa, no to niech zaciśnie zęby i pewnie jak lepszy sprzęt odblokuje, znaczy będzie to lepiej. Dobrze jest, dobrze jest popróbować albo pograć ze znajomymi, tak? Bo to jednak trochę gdzieś tam pozwala, no tutaj trzeba trochę tych meczy zdobyć, żeby powiedzmy ten czołgi, czołgi lepsze odblokować. Ja właśnie miałem tak, jak wspomniałem, że pierwszą Styczność z grałem miałem już u kolegi, który miał tam jakieś czołgi lepsze odblokowane, I, i wiesz, tak mi się dobrze nim grało, że wiesz, jak odpaliłem u siebie, zobaczyłem, jakim gównem muszę grać, to mówię, kurde, no jak ja to przeżyję, no ale dobra, on mi tam pomógł trochę i razem pograliśmy, i wiesz, jakoś się udało ten pierwszy lepszy czołg zdobyć, potem już poszło z górki. I, i to był ten moment, nie, bo, bo wiesz, bo zobaczyłem, jak może być fajnie później i już wiedziałem do czego chcę dążyć pomimo tego, że tymi traktorkami powiedzmy, wiesz, trzeba było chwilę polatać, ale jest fajnie i, i zapraszam hmm. e, tak więc to tyle, jeśli chodzi o czołgi. W ogóle pozdrawiamy Igora. Ja jestem ciekaw, co Igor napisze nam ciekawego o czołgach, bo pewnie ma swoje zdanie i ma też duże doświadczenie w tym, więc pewnie będzie wiedział. Ja no... Igora pozdrowię i powiem mu, żeby zmienił sobie na Facebooku ustawienia, bo zawsze jak tam coś napisze, to się wyświetla nam powiadomienie, że Igor skomentowała twój po Aha, czy gdzieś się trzeba płeć albo coś ustawić. E, dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o czołgi. Słuchajcie, na sam koniec na sam koniec bo nie mamy czasu na sam koniec Tomku. E, chciałbym się dowiedzieć, e, jak beta nowego Homefronta. E, tak, więc powiedz mi, gdzie testowałeś? Jak testowałeś? Co testowałeś? Dostałem kod którego nikt nie chciał na Xbox One. Standardowo, nikt nie chce tych kodów, tylko Tomek ma te kody, nikt ich nie chce. I teraz słuchajcie, to co powiem, to pokażę wam dosłownie, jak ta beta wygląda, jak działa. Ja nie wiedziałem, że można cokolwiek spierdolić na silniku Kray Dobrze pojechałeś, no. Ja nie miałem najmniejszego pojęcia, że gra na tym silniku może chodzić tak tragicznie, że gra może wyglądać tak syfiaście. Słuchajcie, to jest poziom o wiele niżej, niż miał Battlefield 3 na PlayStation 3, jeżeli teraz na niego spojrzymy w tym momencie. Tragedia, tragedia po prostu tragedia. Techniczne, technicznie tragedia. Nie czuć odrzutu broni oraz po prostu te strzelanie jest takie, no jakieś takie nijakie. tak. No. Ogólnie miałem dostęp do trzech misji w koopie. Mogliśmy do czterech, czterech ludzi naraz Przechodzić misję, gdzie w jednej misji chodziło o transport, o eskortowanie jeepów z jednego miejsca na mapie na drugi. Potem był wariant, że musieliśmy bronić miejscówki, które się co jakiś czas przemieszczały, a trzeci to po prostu było przejść z punktu A do B i, i tyle. I powiem wam tak, mam nadzieję, że to jest prawdziwa beta, taka jak to powinno być, tak, że to jest kawałek kodu, który służy, żeby przetestować mechanikę, żeby sprawdzić co nie działa, co jeszcze trzeba pozmieniać, co naprawić. Mam nadzieję, że, to nie jest, że, że, że ta beta nie prezentuje poziomu, jaki ta gra będzie miała, bo jeżeli tak jest, no to to jest jedna wielka tragedia. Znaczy, Tomku, jeżeli chodzi o całą, całą tą otoczkę, jak ta gra działa, w sensie, nie wiem, dropy i tak dalej, to to może jeszcze ulec poprawie, bo gra jest zapowiedziana na, na ten rok, ale dokładnie nie jest powiedziana, który to jest kwartał tego roku, więc oni po prostu wrzucili tą BTF, faktycznie może, żeby przetestować kocieciowy albo albo no dlatego... coś w tym stylu, no. No dlatego właśnie mam taką nadzieję, bo wiecie, jak to teraz jest z betami, tak? The Division Beta to jest demo i wszystkie inne bety to tak naprawdę są dema, które praktycznie pokazują nam końcowy produkt. I... Naprawdę, ja się modlę za to, żeby to żeby to była rzeczywiście beta, która ma na celu przetestowanie i mam nadzieję, że oni dzięki tym testom będą mogli ten produkt ulepszyć, bo sam pomysł na home fronta, czyli, czyli inwazja na Stany Zjednoczone przez, przez inne państwo jest bardzo fajny, bo przeważnie Ameryka gdzieś jedzie dalej. Walczy z innymi, ogólnie pierwsza część gry też była średnia, była bardzo średnia, ale miała naprawdę fajny klimat, do tego stopnia, że ukończyłem całą grę i byłem zadowolony z tego, tak? Takie solidne, solidne 7 na 10. Ale tutaj, jeżeli ta gra tak chodzi na tym silniku, który jest naprawdę. To, to, to są takie silniki, wiecie... I... Nie, nie, ale to, to, to będzie zoptymalizowane. A pa, pamiętasz, czy faktycznie poprzedni Homefront też był na nie? Bo, bo tego nie jestem pewny. A tego ci też nie powiem, no może, nie. No może dobra, w no. komentarzach się dowiemy, ale to chyba nie był CryEngine. To, to, to było coś chyba innego z tego, z tego, co tak kojarzę. Też mi się wydaje, że to było co innego. No, no, no. Może tego silnika nie umią robić, może, może się uczą go, ale, ale naprawdę, jak ja to włączyłem, to pierwsza moja myśl była właśnie taka. Nie wiedziałem, że coś można spierdolić na tym silniku. I, i, i no, trzymam jeszcze kciuki za, za, za tą grę, żeby to się okazało jednak coś, coś coś dwa poziomy wyżej, czy tam trzy poziomy wyżej, bo teraz to jest tragedia. Tak, jeżeli chodzi o w ogóle silnik. Więc tak, Homefront był na Androidu Trójce. Ale, ale to akurat nie jest ważne z y zawsze była taka opcja, że on miał zawsze problem z generowaniem e, z generowaniem e, świata naturalnego słońca w ogóle z, e, z całą otoczką e, dworu w sensie e, starcia na powietrzu on nie ma problemów w zamkniętych pomieszczeniach w piwnicach, jak na Marsach czy na innego typu rzeczach, gdzie to światło jest generowane samo w sobie, ale on ma problem właśnie z takim jakby naturalnym światłem i e, możecie nawet zwrócić uwagę, że na ogół Gryn na Engine są jakieś ciemne, mają jakieś filtry ciemne i są na ogół na jakichś planetach. Więc może też tu dalej mają z tym jazdy, ale co, gra pomimo tego, że działa jak działa, dajmy na to, to graficznie nie prezentuje tak, tak wysokiego poziomu, bo właśnie to mnie zastanawiało, ja, ja pomijam, ona niech nawet sobie skacze, ale właśnie chodzi mi o to cienie, o, o tę o, o szczegółowość całą, o te światło i tak to, dalej, to nie prezentuje jakiegoś wysokiego poziomu tonku, ani chociaż trochę, nawet nie dasz jej na nadziei? Mm. Naprawdę naprawdę uwierz mi, że, że to, to jest tragedia, to jest taka straszna tragedia, że o mój Boże, bo Jezus jakbym miał teraz to porównać, to naj, najszybciej bym to porównał do pierwszego rezystans na, na, na, na plejce Trójca, jak to wyszło, no, tak to wygląda, budynki, budynki to, to są zwykłe, z, z, kaplica, no. Jeżeli chodzi o od strony graficznej, to ta gra nie prezentuje nic ciekawego. Nawet jeżeli żeby to był jakiś fajny klimat, wiecie, bo nie musi być jakaś mega super żyleta grafika, tylko żeby jakieś te miejscówki miały klimat i, i czymś zachwycały, czymś, czy coś innego było, coś co przykuje oko, ale tutaj tego nie ma. No, design przeciwników jest nijaki. Jeżeli chodzi o, o design tych wszystkich robocików, co tam jeżdżą jakieś pojazdy, samochody, to jest takie, to jest takie troszeczkę futurystyczne, troszeczkę w naszych czasach to jest taki miks, który nie za bardzo prezentuje się za fajnie. No myślałem, że to będzie troszeczkę inaczej wyglądać. Mm -hmm. Czyli... ale, jestem, ale jestem bardzo okay. zdziwiony, bo CryEngine napędzał e, no, pierwsze fa Far kraje, więc, więc... Tak, tak, tak. W ogóle Cryzisy też. Mi no się strasznie, strasznie podobały podobała grafika w się. nawet na PlayStation 3 pamiętam, że w dwójkę bardzo długo grałem i naprawdę ta grafika, jak na tamte czasy, robiła dla mnie piorunujące wrażenie. Myślałem, że ten kraj Engine, on jest oni sobie on nietrudnym silnikiem, bo dosyć skomplikowanym, ale można z niego wy walić naprawdę grafeł, że kosmos. zresztą kiedyś były te filmiki i pokazywali jak to zajebiście wygląda, więc no szkoda, szkoda, szkoda szkoda Tomku, więc chyba zapału żadnego do tego nie masz, prawda? Chyba, nie, chyba ty, no całkowicie no nie. ostudzili mój zapał mimo, że trzymałem kciuki za to za tą grę, zresztą na poprzednich odcinkach słyszeliście jak jak opowiadaliśmy o zwiastunach tej gry, jak ja mówiłem, że, że może być fajne, bo grałem w pierwszą część, ale no Zobaczymy, jak będzie warstwa fabularna, jak będzie gra na jednego, jednego, gracza zrobiona, Może to coś uratuje ten produkt, ale jak na dzień dzisiejszy to, to, to, to nie powinni, to powinni usiąść, wszystko wypierdolić do śmietnika i od nowa zacząć. O Boże, hardcorem to kupiłem to strasznie musiało ci się nie podobać. A, a po, powiedz mi, gdybyś musiał wybrać jedną grę, kupiłbyś Homefronta fronta tego nowego, czy ten Tomorrow Children? Chyba, jest co, chyba bym te tumory czy oh, Naprawdę. Ja ogólnie nie, ja nie mam zwyczaju tak ostro jechać po Gierkach, bo przeważnie w jakiejś zawsze coś takiego fajnego dostrzegnę, ale, ale w tej grze nic nie potrafię, nawet bym się zmusił. No kurde, masakra. No szkoda, szkoda, szkoda. No dobra, więc jak słyszycie drodzy słuchacze Homefront Revolution kiszka ostra, zresztą zobaczymy jak wyjdzie, może coś z tego wykrzesają. I słuchajcie, w sumie już, już już kończymy, ja jeszcze chciałem przelecieć szybko po filmach, które oglądałem, ale ale nie będę się nad tym rozczulał i nie będę mówił o Deadpoolu, zostawimy go sobie na, na kolejny odcinek, może chłopaki obejrzycie do tego czasu ja go oglądałem, ogólnie mogę go polecić ale ale nie będę się więcej na ten temat rozwodził, słuchajcie, byłem na nowym Pitbullu, więc fani Pitbulla, jeżeli oglądaliście serial, na dwójce co leciał, albo E, oglądaliście film Pitbulla, to koniecznie zobaczcie sobie film bo jest naprawdę dobry, jest mocny, jest krwawy, jest brutalny e, sporo wulgaryzmów no i, no i w takim klimacie Pitbulla, prawda? Więc, więc to jest spoko, Dorocińskiego nie ma gra ten nowy aktor, daje radę e, naprawdę daje radę, myślałem, myślałem że będzie ciężko, ale, ale powiem wam, że chyba nawet mi bardziej pasuje on niż Dorociński bo ten Dorociński już mi się przejadł po prostu więc bardzo polecam Pitbulla i nie tylko dla tym co oglądali jedynkę albo serial, ale dla, tym, dla tych, co po prostu lubią sensacje i lubią w miarę dobre filmy tego typu, e, jest dobry i w żaden sposób nie łączy się z pierwszymi częściami, tam więc ogólnie polecam. Cztery wzmianki są tylko, więc nic takiego. Tak, co... tak, tak, tak, ale... ale, ale a, czyli też, też Rafaela oglądałeś? Nie, nie oglądałem, słyszałem, a właśnie chcę obejrzeć. Tak, ale... Polecam, Na, naprawdę polecam, bo jest dobry, jest mocny i, i, i jest przyjemny. No i Linda no gra bardzo ja fajna. Jeszcze tak. nie słyszałem złej opinii o tym filmie, to jest najpajniejsze. I on ma wiesz, tak, i... niesamowite wyniki finansowe u nas w pięknym kraju. I powiem wam, że, że, chyba należy mu się. No, akurat se, serię zawsze lubiłem, więc musiałem iść na to. A akurat byłem w Polsce, więc skoczyłem. E, słuchajcie, kolejnym filmem to jest Nienawistna ósemka Tarantino. Tarantino wypuścił nowy film. Ja go po prostu uwielbiam, wszystko oglądam jego jak, jak leci. E, powiem wam, że to jest kolejny film w jego stylu. E, oczywiście bez poleru wam będę mówił, ale, ale tam jest wszystko, za co kochamy Tarantino, tak? Mamy krew, mamy, e, mamy flaki, mamy, e, Film jest kompletnie przegadany, dzieje się tylko w dwóch miejscach, w wozie i w domu i to wszystko. I to są dwie akcje i więcej ich nie będzie, więc tam będą te dialogi, będą te zajebiste teksty, będą te zajebiste charaktery, więc słuchajcie, fanom Tarantino nie muszę polecać. Jeżeli nie lubicie Tarantino, to nie polubicie tym filmem tym bardziej. Wydaje mi się, że jest trochę słabszy niż Django ale lepszy niż karty Wojny, więc to w zależności, kto tam sobie to rozkminia. Ja o, oczywiście na jego filmy zawsze chodzę, zawsze będę chodził i, i dla mnie jest Benkarty za... Wojny lubiłem, no coś masz jakoś uraz do nich. No, a Dżango oglądałeś na fale? Też. I wolałeś Django czy Bękarty? Wiesz to ciężko mi się by było zdecydować no, tak jednoznacznie, nawiedzisz. bo i tu, i tu były świetne takie... No tak, tak, elementy, tak. To troszeczkę inne filmy też, ale, ale, ale akurat Django... Django mnie po prostu rozwaliło. Ja, no kolei, ja, ja mi, byłem w szoku. No? Mi z kolei Django przegenialny film, karty Wojny genialny film, a na nienawistnej ósemce w połowie zasnąłem, kurczę. O, nie wiem. No, no tak, tak, tak. Znaczy, tak jak mówię, że ale fajnie jest ta kamera szerokokątna zrobiona. Tak, to, to super, robi naprawdę super, super, super, super, super, super, super, no. E, dobra, więc e, Tarantino, wydaje mi się, że dalej w formie. E, słuchajcie, i na końcu, na końcu powiem e, o, o archiwum Mix. Archiwum Mix, e, słuchajcie, jestem po połowie sezonu, bo będzie tylko sześć odcinków, więc jestem po powie sezonu, czyli po trzech odcinkach, e, powiem wam tak. Za mi ich wraca wraca po tych dziesiątkach nastu nastu latach nie pamiętam ilu wiadomo tam było różnie, pierwsze 3-4 sezony w miarę ok, w sumie to tak najbardziej 3-4 sezon były, były najlepsze później troszeczkę pikował ten serial pikował, później odszedł Model, później odeszła Scali, później w ogóle był serial bez nich, a teraz wracają z, z tym krótkim sześcioodcinkowym dajmy na to sezonie odcinki się praktycznie w ogóle nie łączą ze sobą więc możecie oglądać zresztą nie łączą się też w żaden w jakiś tam mocno e, z poprzednimi e, sezonami. Jest to wszystko wytłumaczone, co oni robili wcześniej, i tak dalej, ale sama fabuła, która się dzieje normalnie, jakoś tam się mocno nie łączy. Oni, oni dalej robią to, co robią. E, I słuchajcie, e, seria dla mnie ogólnie osobiście, ponieważ jestem fanem ich, więc serial mi się w miarę podoba. A logo nie jest słaby. Naprawdę jest słaby. Eee, wszystko byłoby ok, gdyby te sprawy, które mają, nie były takie trochę głupie. Może, może te 15 lat temu to jeszcze miało ręce i nogi, ale teraz jakoś tak ciężko mi przechodzą te, te, te wszystkie dziwne, paranormalne rzeczy, które się spotykają. Ale nawet jak to przełkniemy najgorsza jest opcja, że między nimi nie ma już tej chemii, że to oni. oni nie wiem, albo słabo to grają, albo dawno już tego nie, nie robili razem. Tam czegoś nie ma. On, on nie jest on jest trochę... Nie są już tak wiarygodni w swojej roli, jakby, jak, jak zaczynali tą karierę, jak zaczynali kręcić ten serial. Chemia między nimi gdzieś umarła. To, co najbardziej lubiłem w tym serialu, gdzieś to zanikło i, i to mnie to martwi, no będę oglądał ten serial bo lubię i ją jako aktorkę i w ogóle w tym serialu i jego tak samo ale, ale tu już już czegoś brakuje, no, może lepiej żeby ten serial się nie pojawił, to tak ogólnie ale, ale no, średnio średnio, no fa, fa, fani pewnie obejrzeli albo zaraz obejrzą a ogólnie ci co nie oglądali nigdy to niech sobie dadzą jednak spokój, bo bo średnio, s -s słabo średnio, no tak powiem a szkoda. Ja nie masz, Krystian, wrażenia, no. że to trochę tak było, jakby, wiesz, ten cały David duchowny, wiesz, z Californication prosto przyjechał. Nie, nie, nie, tutaj akurat i, nie, i nie, nie, nie, po prostu wpadł trochę, wiesz, zobaczyć, co się tutaj dzieje, <laughs> kasy zarobić. Nie, nie. i a... w ogóle w tym pierwszym odcinku, wiesz, przez tyle wątków przeszli i, i tyle rzeczy pokazali o, zobaczcie, tutaj, wiesz, kiedyś robiliśmy to, a, a to był ten człowiek, nie, i wiesz, tutaj dla fanów, wszystko dla fanów, nie, zobaczcie, wiesz, to było nasze, o, i to jeszcze robiliśmy, o, chodźcie, jeszcze się pobawimy. No tak ogóle, było, tak trochę było, ale... potem, wiesz, nagle parę jakichś tam ostrych tematów, no, dziesięć sezonów, wiesz, staraliśmy się Wam udowodnić, że jest UFO, więc teraz zrobimy to i to, żebyście byli zaskoczeni i w ogóle, wiesz, wszystko się musi wydarzyć od razu i, i tak dalej. Y -y. Y -y, znaczy, y -y, nie wiem, y może, może, nie aż tak do końca, nie? E, duchowny pamiętaj, że po Californication on nagrał ten serial Aquarius, Aquarius, Aquarius. Podobno bardzo fajny serial, o, on ściga w nim e, Mensona tego seryjnego zabójcę tam w latach 60 -tych, 70 -tych, tam 80 -tych. i to i to podobne jest bardzo dobry serial teraz będzie drugi sezon, więc to nie jest tak, że z Californication od razu wpada z archiwum Mix ale, ale... Nie... mi chodziło, że on tak wpadł sobie wiesz, ja wiem, w skurzonej wiem, kurteczce, wiem. okularkach i faktycznie tak wyglądał po prostu jakby <grych> tak, tam tak, tak, tak, tak, ale, ale powiem ci, że ja bardziej słyszałem opinię, że, że to on już jest właśnie już taki starszy że, że on że, że on już tak Wygląda jak dziad trochę, wiesz, w tym filmie, więc nie, nie, to, to, to, tak, to tak, do końca nie jest. Fakt, faktem w Californication był po prostu kozakiem i wszystko mu było jedno. No tutaj coś tam, wiesz, jednak, jednak bardziej się stara jest, i stara być się tym molderem, ale, no ale wychodzi, no, no, nie wiem. Indywidualnie te postacie są w porządku. Myślę, że duchowny gra lepiej niż, niż ta Juliana Anderson, ale, ale to jest moja osobista opinia. Tak czy siak chemia zanikła gdzieś, a szkoda, może, w, może w, w następnych odcinkach będzie lepiej, aczkolwiek tych odcinków dużo nie ma, więc nie wydaje mi się. No, zobaczymy. Wiem, że dobrze się serial sprzedaje w miarę, tam chyba 13,5 miliona ludzi to oglądało, chyba przynajmniej ten pierwszy odcinek. Zobaczymy, bo może coś nakręcą więcej, może coś pozmieniają, nie mam pojęcia, No ale ale no, no to jest typowy serial dla fanów. Nie oglądaj z archiwum Mix, nie oglądaj tego kompletnie. Oglądałeś, obejrzyj i tyle. I tyle w tym temacie, i tyle w 53 odcinku. Słuchajcie, drodzy słuchacze, będziemy pomału kończyć, standardowo wchodźcie na Padportal, tam wrzucamy odcinki, padportal.pl, możecie dowiedzieć się też wiele ciekawych rzeczy, poza tym bezimienny.pl, wpisujcie ostatnio ostatnio w sumie nic nie zamieszczaliśmy tam ale na naszym facebooku zamieszczaliśmy walentynki, nasze ulubione postacie z gier, komu byśmy wysłali walentynkę, Tomek i ja coś napisałem eee, poza tym youtube twitch, Tomek wrzucił stream z the following, możecie to ogarnąć eee, no i co, dzisiaj nie hejtuję, było w miarę spokojnie, mógłbym, ale, ale, ale powiedzmy że po walentynkach będę spokojniejszy eee, 53 odcinek właśnie dobieg końca ze mną standardowo był Tomek Zawacki. Hej, do usłyszenia. Był z nami Rafał Radomewski. Dzięki, do widzenia i pamiętajcie, że 3 plus 1, czyli za tydzień będziemy znowu się słyszeli. Tak, dokładnie tak i ja miałem na imię Krystian Kender, a my słyszymy się, jak słyszeliście od Rafała za tydzień, więc cześć.